you <laughs>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 a dzisiaj dochodzimy do finału naszego starołosowego eventu, który rozpoczął się jeszcze w listopadzie, w ostatnich dniach listopada. Czyli dzisiaj wreszcie pomówimy o nowym filmie z uniwersum Gwiezdnych Wojen, Water 1 Gwiezdne Wojny: Historia. I think he might be able to help us. When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. If my father built this thing, we need to find him. All right. How many do I need? They are requesting a call sign. It's, um, Rogue. Rogue One. The power that we are dealing with here, is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. of this moment the force is strong make ten men feel like a hundred we'll take the next chance and the next time. you're rebels on you save the rebellion save the dream No i zanim przejdziemy do omówienia wnikliwego tego filmu, to Mando przyznaj się ile razy byłeś w kinie. <laughs> Wiesz co, ja sobie rok temu powiedziałem, że, bo rok temu trochę poszalałem, byłem siedem razy na przebudzeniu mocy i sobie powiedziałem, że już tego nie będę powtarzał, bo to takie, wiesz, pierwsze zachłyśnięcie, człowiek czekał tyle lat na Gwiezdne Wojny, no a jak już się doczekał, to w zasadzie to już się staje normalnością i że na łotra pójdę trochę mniej razy, a jakoś tak, kurczę, w ogóle nawet nie wiem kiedy, a na chwilę obecną wyszło mi pięć, przy czym przez dwa następne weekendy będzie grane w Nakle czyli na pewno pójdę jeszcze dwa razy więc, więc myślę, że siedem to jest absolutne minimum Jaki, il, il, ile razy zaliczę ten film a coś się boję, że jak będą przez dwa weekendy pełne piątek, sobota, niedziela to żeby nie poszedł więcej razy chciałem iść na 4DX, bo w Bydgoszczy otworzyli niestety nie poszedłem, ale trochę cenowo mnie już to odstraszało, bo to dość drogie jest chociaż ten film w 4DX mógłby, mógłby robić fajne wrażenia a nigdy nie byłem, nigdy nie widziałem no akurat ja też takich doświadczeń nie mam, no, a siedem razy to już ładne, pięć razy to też jest całkiem ładnie, a zważywszy na to, że w przyszłym roku epizod ósmy, to rozumiem, że będziesz podbijał stawkę tak z roku na rok. I... No właśnie sobie planuję nie, planuję tego nie robić, no. za dużo pieniędzy na to idzie, szczególnie, że ja staram się kupować większość tych gadżetów, co w kinach są dostępne. W tym roku to w ogóle jakieś kina, jakąś katastrofę z tym zrobiły, bo te gadżety już w dzień premiery były niektóre prawie że wyprzedane i Naprawdę był problem, żeby uzbierać wszystkie figurki z kina. Kina się wycwaniły i sprzedawały, w zasadzie już bardzo szybko sprzedawały zeszłoroczne figurki. Widać, w zeszłym roku musieli zrobić tego naprawdę dużo, bo do teraz wszystkie kina wyprzedają zeszłoroczne figurki. Cały czas, a już w zasadzie w żadnym kinie nie ma gadżetów złotra jeden i to już od dawna nie ma. No, pewnie między innymi to jest właśnie z tym związane, że wiesz, jak tyle w zeszłym roku im zostało tych gadżetów, no to jednak teraz każdy, bo to przecież też rozmawialiśmy we wstępniaku, że ta promocja Wotra 1, ona była mimo wszystko sporo mniejsza niż przy Przebudzeniu Mocy, no i właśnie ja podejrzewam, że bardzo wiele różnego rodzaju film, począwszy od jakichś tam Biedronek, a skończywszy na, na kinach, no, no, brały poprawkę na to, że ten film może się mniejszym zainteresowaniem od przebudzenia mocy i pewnie nie chcieli inwestować, żeby nie było też w sytuacji jak w zeszłym roku, gdzie, gdzie później w Biedronce niektóre gadżety, to ja pamiętam, że jeszcze przez kilka tygodni były wyprzedawane za jakieś tam grosze, a, a w kinach, tak jak mówisz, no jeszcze można do tej pory kupić stare gadżety. No okej, okay, no i już nie, nie wbijajmy się w gadżety, bo nie wyjdziemy z tego. Powoli przechodzimy do filmu. Ja bym chciał na samym początku dosłownie w kilku zdaniach jeszcze opowiedzieć o tytule, ponieważ myśmy się nigdy nie wypowiadali na temat polskiego tłumaczenia tytułu, a był taki okres, gdzie internet wrzał i wszyscy internetowi znawcy mieli oczywiście swoje zdanie wyrobione i krzyczeli o nim. Ja zawsze byłem, zawsze, no od początku jak w zasadzie ogłosili polski tytuł, byłem na tak, bo uważam, że tego lepiej nie da się przetłumaczyć. Rogue One jest bardzo trudnym tytułem, żeby przerobić to na, na nasz język, a nie jestem zwolennikiem zostawiania oryginalnego tytułu. Absolutnie uważam, że to by była beznadziejna opcja zostawienie Rogue One. Niestety ten dopisek Star Wars Story też był dość problematyczny, no bo w Polsce mamy za dużo odmian i jakieś tam, nie wiem, historie gwiezdnowojenne tak nie mogło być, tam musiał być ten człon Gwiezdne Wojny, więc musieli to na takiej zasadzie zrobić jak się okazuje po filmie yy, burza w szklance wody, ponieważ tego dopisku nawet nie ma w czołówce. To jest film, w którym nie ma napisu Gwiezdne Wojny. To tylko występuje na plakatach i na jakichś materiałach promocyjnych. Tego tam nie ma. Natomiast Water 1 jak się okazało, kurczę, no to ostatecznie do końca dobry tytuł to nie był, ale nie wyobrażam sobie, jak inaczej można to było przetłumaczyć, ponieważ jeszcze na etapie promocji, gdy, ten, gdy poznaliśmy polski tytuł, to jeszcze przecież nie znaliśmy trailerów. Nie wiedzieliśmy, o czym ten film tak do końca będzie. Znaczy, wiedzieliśmy, że o rebeliantach, którzy kradną plany Gwiazdy Śmierci, ale gdzieś tam ludzie myśleli, że może o narodzinach Eskadry Łotrów, a Eskadra Łotrów to jest coś, co jest zakorzenione przecież od bardzo, bardzo dawna to tłumaczenie w języku polskim. No i, no, jeśli ktoś lubił Gwiezdne Wojny, to oczywiście, że słowo Łotr znał. Jak się okazało w filmie, to nie o to chodzi. To znaczy zapewne ta ekipa, która tutaj w filmie występuje, jest jakimś tam, na, ku jej czci pewnie zostanie właśnie nazwana kiedyś tam w przyszłości eskadra Łotrów między czwartym a piątym epizodem, bo jak wiemy w piątym już są Łotry. Natomiast geneza tej nazwy, jak się okazuje, była cholernie trudna do przetłumaczenia i to wypada trochę jednak głupio, bo tutaj chodzi o to, że ci nasi bohaterzy zbuntowali się rebeli tak naprawdę. W pewnym momencie oni zostali takimi jakby podwójnymi rebeliantami. Zbuntowali się no i ten ich bunt kurczę, bo w angielskim rogue oznacza też pójście takie jest taki zwrot, który mówi właśnie o, o, o no nie wiem czy zbuntowaniu to jest dobry Myślę, Słowa, ale a, Może być. Y, tak jest. Znaczenie jest takie, a tutaj właśnie y, pada ta, ta kwestia, która jest w trailerach, nie? gdzie oni ma, muszą podać kryptonim i nazywałem się Roak, Rogue One. No i chodziło o to, że właśnie oni w tym momencie dokonują tego, tego wyłamu, tego buntu. Słowo Water brzmiało kretyńsko w tym momencie, no nie okłamujmy się, ale ja i tak uważam, że lepiej się tego nie dało przetłumaczyć, a biorąc pod uwagę całą historię tłumaczenia gwieznowojennego, no to jest tak zakorzeniona nazwa, że nie wyobrażam sobie, żeby teraz to zaczęli zmieniać na, zresztą na nawet nie wiem, na co innego by mieli zmieniać. No co? Buntownik, eskadra buntowników, nie wiem. Ja jestem w zdania, że to jest ogólnie dobry tytuł. Ja, jeżeli z czymś miałem problemy, to z tym dopiskiem. No, umówmy się, że te Gwiezdne Wojny, historycznie. No on brzmiał to... źle, on brzmiał źle, no ale inaczej się tego nie dało. No nie nie zrobić. dało się, no dlatego ja jakby się z nim pogodziłem. Natomiast no to ja bardziej miałem problem z tym, że. To w ogóle musi być, no ale to już umówmy się, że to z kolei znowu wchodzimy na nieco inny grunt, no bo to jest kwestia tego, że te filmy z tego konkretnego worka, czyli właśnie z historii, no muszą być marketingowo jakoś wyróżnione od epizodów, no bo jednak umówmy się, że to są takie filmy wysokobudżetowe, które mają trafić nie tylko do fanów, którzy i tak rozróżniają epizody od tych wszystkich spin-offów, prequeli i co, co my tam jeszcze w przyszłości dostaniemy, ale też dla bardziej casualowego widza, że się tak wyrażę. I też te się zgodzę, że faktycznie w filmie się okazało, że to tłumaczenie... Nie jest najszczęśliwsze, natomiast no, mi się wydaje, że stanem wiedzy, którą mieliśmy wszyscy, łącznie z tłumaczem tytułu, no to, to było idealne tłumaczenie. No bo tak jak mówisz, no, gdzieś tam wszyscy fani Gwiezdnych wojen mają zakorzenione, czy mają zakorzenione nie tylko tłumaczenie jako ŁOTR-1, ale w ogóle całej eskadry ŁOTRów, więc dla mnie jak najbardziej ok. No Jak sobie przypominam tych krzykaczy, którzy twierdzili, że fajnie by było to nazwać Eskadra Łotrów albo Dowódca Eskadry Łotrów, no bo Łotr 1 jest dowódcą Eskadry Łotrów, no to teraz po obejrzeniu filmu możemy się tylko uśmiechnąć, jak kretyńskie były to pomysły w stosunku do tego, co ostatecznie otrzymaliśmy natomiast ten dopisek w tytule, no to on też się zmieniał przecież było Star Wars Anthology i no, no polskie to też nie mogłoby być jakoś antologie gwieznowojenne, musiałoby być Gwiezdne Wojny Antologia czyli na to samo by wyszło jak się dowiedzieliśmy niedawno ten podtytuł został zmieniony ponieważ twórcy twierdzili, że większość ludzi nie zna słowa antologia i nie zna jego znaczenia <laughs> Także, taki smuteczek no zgadza się niestety pewnie mieli rację powiedz mi, że backup plan. Współpraca A Star Wars story. Water 1. Gwiezdne wojny. Historie. No okej, okay. no i to przechodzimy do e, samego filmu. Po pierwsze, może zanim przejdziemy do twórców, rozwiniemy to później, ale to, co podkreślaliśmy wielokrotnie e, w całym naszym evencie, za każdym razem, gdy mówiliśmy o filmach e, z tego worka, to e, nowatorskość, wytyczanie nowych szlaków. Tutaj ten film też robi bardzo wiele. Dobrego czy niedobrego, to pokaże przyszłość nie jest prekursorem w tym, bo chodzi o to, że w tym filmie nie będziemy wchodzić w jakieś na razie wielkie szczegóły, za chwilę o tym sobie porozmawiamy, co sądzimy o tym i tak dalej, ale w tym filmie zostały wygenerowane dwie postacie komputerowo, dwóch bohaterów no i są to już na, na chwilę obecną, jak na to patrzymy, no to są to po prostu, wyglądają jak żywi ludzie y, chodzący po planie, y, gdzie są to jacyś tam aktorzy, którzy albo się zestarzeli, albo, albo umarli. No... Y, takie rzeczy były już robione, chociaż wydaje mi się, że słabiej. Były całkiem niedawno, bo kilka głośnych reklam z nieżyjącymi aktorkami, natomiast tutaj jest to zrobione na ogromną skalę no i, i na chwilę obecną bo ja nie wiem, może za 10 lat my powiemy tak samo jak przy ataku klonów czy Mrocznym Widmie że to jest katastrofa, ale na chwilę obecną to wygląda, wygląda rewelacyjnie i jest to gdzieś tam jakieś takie kolejna cegiełka dla Gwiezdnych Wojen wytyczających nowe szlaki, no czy będą one dobre no to, no to mówię, to czas pokaże No ja na tym etapie to nie chciałbym jakoś wchodzić no, w szczegóły, no, też bo, tak myślę. bo to myślę, że właśnie sobie porozmawiamy w, w sekcji spojele o konkretnych przykładach. Ja uważam, że to jest ciekawe rozwiązanie, natomiast dla mnie jest nieco dyskusyjne w tym konkretnym filmie w tym sensie, że ja nie do końca widzę, że ono było potrzebne, ale to co dostaliśmy jest interesujące no i przede wszystkim no tak jak mówisz, to znowu podniosło się sporo lamentu o to w niektórych kręgach, a to jest rzecz, która wcale nie jest tak jednostkowa, jakby się mogło wydawać, bo, bo przecież tego rodzaju pomysły, no tak jak wspominasz, to już w kinie były stosowane i, i cały czas są stosowane, bo nie wiem, chociażby teraz niedawno szeroko dyskutowany serial Westworld od HBO ma wyraźnie odmłodzoną postać Antonego Hopkinsa, ale tak wiesz, odmłodzoną po prostu mm -hmm, mm -hmm. o chyba 30 lat, czy 40 lat i też normalnie to jest postać, która gra na planie. Mówię gra i, i kreślę cudzysłów palcami. Także wydaje mi się, że trochę niepotrzebnie wiele osób się skupiło na tym aspekcie filozoficzno-etycznym tego rodzaju rozwiązania, no bo to już chyba troszeczkę za późno w tym sensie, że, że na razie, dopóki to nie jest na masową skalę robione tylko jako taki dodatek, no to po prostu to, już, to jest coś, co już ma miejsce od ładnych parunastu lat, a tylko kwestie techniczne, które idą naprzód, no pozwalają, że to wygląda coraz lepiej, no i pewnie w przyszłości no, to już może być faktycznie dyskusja, czy, czy się nie pojawi na przykład sytuacja, czy ciągoty twórców, żeby wykorzystywać tego rodzaju zabiegi na, na bardziej masową skalę. Okej, okay, ale szerzej o tym, o tym za chwilę. To, żeby się nie skupiać właśnie na razie na tych kwestiach technicznych, o których i tak będziemy mówić więcej, przejdźmy do samych twórców. Reżyserem Wotra 1 jest Garrett Edwards i to jest człowiek, którego szersza publiczność poznała przede wszystkim za sprawą Godzilli, sprzed bodajże już dwóch lat filmu ogólnie dobrze przyjętego, choć nie wszyscy, nawet tutaj na konglomeracie się zgadzamy, to do jego jakości. Natomiast to jest przede wszystkim też człowiek, który no już na etapie swojego debiutanckiego filmu, czyli Monsters, pokazał, że on ma pomysł na, na to swoje kino. I tak jak właśnie mówiło się o tym, że on został wybrany do Godzilli po swoim debiucie i gdzieś w tej Godzilli udało mu się przemycić tą swoją autorską wizję na, na Godzilla no to też się mówiło sporo o tym, czy wybranie właśnie tej konkretnej postaci do Wotra 1 to jest dobry pomysł, czy niedobry pomysł. Tym bardziej, że z jednej strony Edwards to jest fan Gwiezdny Wojen, który no nie krył nigdy tego, że dla niego to jest jakiś tam zaszczyt, praca na, na planie filmu z tego uniwersum. A z drugiej strony, no on się podjął zadania trudnego, no bo Water 1, o czym zaraz będziemy mówić, to jest zdecydowanie więcej. Jest filmem mocno odrębnym, jednak od wszystkiego, co do tej pory otrzymaliśmy. A tak na odrębną sprawę tu ja mówię o Edwardsie, natomiast to, że to jest film tak odmienny, no to przede wszystkim odpowiadają za to pewnie scenarzyści. Tutaj za scenariusz odpowiada dwójka scenarzystów. Chris Waits, o ile ja dobrze wymawiam jego nazwisko. i to jest pan, którego ja specjalnie nie kojarzę i z tego, co na etapie przygotowania do podcastu widziałem, to on raczej udzielał się jako producent niż, niż list scenarzysta. Na swoim koncie właśnie ma zdecydowanie więcej tego rodzaju funkcji. Tak na dobrą sprawę nawet na stołku reżysera też się przewinął, ale nie wiem, czy ma się czym chwalić, bo wyreżyserował jeden z filmów z sagi Zmierzch. A tak na drugą sprawę, jeżeli chodzi o scenariusze, to chyba pierwszym scenariuszem był Kopciuszek z 2015 roku, przy którym pracował i w, do pomocy przy Łotrze 1 on dostał, czy jako współscenarzysty dostał Tonego Gliroya. No i to już jest scenarzysta, który ma zdecydowanie więcej i to bardzo dobrych filmów na swoim koncie, bo to jest pan, którego możecie kojarzyć przede wszystkim z całej sagi o Jasonie Bornie. To jest gość, który zrobił bardzo dobrze przyjęty film Michael Clayton z Liamem Nissonem który zresztą był nominowany, jeżeli ja dobrze pamiętam, do całego worka o Oscarów. Patrząc na kingowy worek ekranizacji, to jest człowiek, który napisał stara już do Dolores Claiborne, a oszukałem, bo właśnie to mi uciekło trochę, że on na przykład w początkach swojej kariery napisał między innymi Adwokata Diabła, czy Armageddon, także no to jest gość, który jak widzicie po filmach, które on miał okazję współtworzyć, no to to jest gość, który ma za sobą czy jest już jakąś tam uznaną Marką, myślę, w Hollywood, i postać Tanego Gilroya to jest o, o tyle też ciekawa sprawa, że z tego, co można było poczytać odnośnie samej postprodukcji WOTRA 1, no to on w dużej mierze odpowiadał za dokrętki i takie no nie tyle posprzątanie, co poukładanie filmu po tym, jak Gareth Edwards został na etapie właśnie podprodukcji trochę odsunięty. Ja przyznam się szczerze, nie wiem, na ile ty wiesz dokładnie, jak to wszystko wyglądało, na ile to faktycznie było tak, że Edwards został odsunięty, bo mi się wydaje, że też widziałem mocno takie dramatyczne w tonie komunikaty o tym, że Edwards tutaj no gdzieś tam na skutek konfliktów z wytwórnią i w ogóle tego, że Disneyowi się film nie spodobał, został odsunięty, ale wydaje mi się, że to chyba aż tak dramatyczne nie było. Po prostu chyba właśnie na etapie już tych pokazów testowych uznano, że film wymaga poprawek, no co wcale nie jest jakimś nietypowym elementem kina wysokobudżetowego, No bo te poprawki są dosyć częste. No, inna sprawa, że one różnie później wypadają, No ale no ale, ale na pewno warto o tym wspomnieć. No ja, ja ci powiem, że ja się wtedy trochę odłączyłem od internetu, bo, no bo oczywiście wiemy jak internet reaguje, a ja nie lubię tego typu reakcji. Wszyscy oczywiście wtedy już mieli swoje zdanie, wszyscy mieli swoje zdanie, że film będzie do dupy, wszyscy mieli zdanie, że Gareth Edwards zrobił mroczny film, a teraz Disney będzie chciał go złagodzić, bo mówiło się o tym, że, że za bardzo odstaje od takich klasycznych Gwiezdnych Wojen i chcą tam więcej elementów jakoś gwiezdnowojennych wcisnąć. Różne rzeczy się mówiło, ja się tego chciałem wtedy odłączyć. Uważam, że dokrętki to jest, to jest po prostu chleb powszedni i nie ma co sobie zaprzątać głowy na tym etapie takimi rzeczami. A jak się okazało, no teraz dużo rzeczy wypływa gdzieś tam w wywiadach. I jedno i drugie. Tak naprawdę te dokrętki sprawiły, że ten film stał się jeszcze bardziej mroczny. Ale nie wiemy, jaka była pierwsza wersja. Na pewno się bardzo mocno różniła. Ja nie uważam, że ona była... W ogóle powiedziałeś to, co tak jak zareagował internet. Ja nawet nie chcę tego rozwijać, bo nie śledziłem tego za bardzo. Natomiast sam Gareth Edwards to jest reżyser, który... Ja go za bardzo nie znałem wcześniej, a widać było na etapie produkcji jak bardzo on się różni od JJ Abramsa, bo no to że Gareth Edwards jest mega fanem, w zasadzie każdy reżyser filmów akcji, filmów science fiction w tym wieku, obecny reżyser każdy jest prawie mega fanem, bo każdy z nich się wychował na Gwiezdnych Wojnach. Taki J.J. Abrams też był pewnie mega fanem Gwiezdnych Wojen, ale jego podejście do tego filmu było zupełnie inne już na etapie propozycji. On przecież na początku zrezygnował, nie chciał na początku rzucił, bo twierdził, że już zrobił jeden sequel w Star Trek'u, nie chce robić kolejnych jakichś sequeli, że już gdzieś tam jest kojarzony z tym. On bardziej patrzył na to pod kątem swojej kariery reżysera, a nie tego, że wiesz, wow, mogę robić Gwiezdne Wojny, nie? A Gareth Edwards nie. Garrett, on, on, on był mega fanem i to po prostu było widać na etapie tworzenia tego filmu, co on wyprawiał na jakichś Comic Conach czy Celebration, co on wyprawiał właśnie na różnych konwentach, gdzieś tam chodził jako szturmowiec na panele innych filmów i zadawał pytania y, twórcom. Y, gdzieś tam słyszałem, że w ogóle po skończonych zdjęciach on z, ukradł z planu Łotra 1 plany Gwiazdy Śmierci, ale nie wiem na ile to jest <grym> prawda. Jest prawda. Y, no ale podobno on y, na planie chciał być przy wszystkim, chciał robić wszystko, biegał jak dziecko i tam po prostu się bawił tym filmem i myślę, że to widać też w filmie, że to jest film zrobiony przez fana, bo tutaj to jest po prostu lauryka dla fanów, takie jest moje zdanie. Słyszałem też inne opinie na ten temat, ale dla mnie... Ten film po prostu w każdym szczególe i w każdym drobiazgu jest laurką dla fanów, i to widać, że to po prostu robił fan. To na pewno. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego, co wspomniałeś, że te dokrętki, czy scenariusz, czy finalne dzieło jest nawet jeszcze mroczniejsze niż się wielu spodziewało po, po, tym, po tych pierwszych zajawkach, no bo, bo przypomnijmy, że takie pierwsze głosy po, po tych. O seansach pierwszych Łotra 1, no, mówiło o tym, że dostajemy kino wojenne. No i tak jak wspominasz, podniosły się oczywiście głosy przy okazji dokrętek, że pewnie zostanie to złagodzone, natomiast okazuje się, że finalne dzieło to, to faktycznie jest film wojenny taki wysokobudżetowy film wojenny właśnie w realiach Gwiezdnych Wojen. Także tutaj ta trudna sztuka, przed którą stanęli twórcy tego filmu, no bo umówmy się, że to była trudna sztuka, to jest tak na dobrą sprawę, nie licząc i walków, i The Holiday Special, o których mówiliśmy dawno temu, to jest przecież praktycznie pierwszy film nienumerowany o tej skali, o takim budżecie, bo przecież tutaj budżet to jest też ponad 200 milionów dolarów już przy tym filmie i to miało być też takie pierwsza próba czy sprawdzenie tego na ile w ogóle te prequele i wszystkie te filmy z historii mają szansę się przebić no bo mówmy się, że to o tym też się trochę dyskutowało czy w ogóle te nienumerowane filmy będą miały okazję Powtórzyć sukces tych filmów głównych. No i nagle się okazało, że fani kupili inną konwencję, kupili inną historię, inaczej podaną, a to co wspominasz właśnie, że ten film jest taką laurką dla fanów, to wydaje mi się, że to jest jeden z tych elementów, który przyczynił się do tego no, bardzo dużego sukcesu. Filmu. O tych dokrętkach też było głośno, bo to się zbiegło trochę z Legionem Samobójców, a w Legionie Samobójców mieliśmy podobną sytuację, gdzie reżyser został jakoś tam odsunięty przez studio i studio narzuciło coś reżyserowi, ja nie oglądałem do dzisiaj Legionu Samobójców, także absolutnie nie wypowiem się o jakości tego filmu. Natomiast ten film przyniósł jakiś tam sukces finansowy i wtedy się mówiło, że to jest dość niebezpieczne, że, że twórca nie ma wolnej ręki jako tako, że twórca ogranicza się jego, jego jakąś tam właśnie wizję twórczą, gdzie studia jakoś wpływają bardzo mocno na, na kształt tego filmu i to, że wtedy właśnie legion Samobójców odniósł sukces finansowy, to to był jakiś taki sygnał, że coś takiego się sprzedaje i że coś takiego może stać się nagminne i za chwilę się zrobiło głośno ołotrze, no i, i ludzie podnieśli Raban, nie wiedząc w ogóle y, jaka jest sytuacja. Z jednej strony, ja to rozumiem, z jednej strony twórca no, jest twórcą i powinien tworzyć, ale z drugiej ten twórca zgodził się tworzyć coś, co jest częścią jednego wielkiego, spójnego uniwersum filmowego, czy filmowo-książkowo-komiksowego i gdzieś tam musi się też podporządkować jakiejś ogólnej wizji, więc ja akurat w, tym, w takim przypadku nie widzę problemu, że ktoś y, gdzieś tam z góry coś narzuca komuś albo jakieś tam sugestie daje. Natomiast istotne jest to, że w przypadku tego filmu, to też na starcie warto zaznaczyć, tych różnic było gigantycznie dużo, bo naprawdę to, co widzieliśmy w trailerach, a to, co widzimy w filmie, różni się bardzo mocno. Ja mówiłem, że dokrętki są chlebem powszednim, ale czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, żeby tyle scen z trailerów nie było w filmach. Bo naprawdę, no to, to są bardzo duża część bardzo charakterystycznych scen, które były w trailerach, wypadły z filmu. Także tutaj naprawdę te zmiany były bardzo duże. Chociaż inna sprawa tak... Nawiązując do tej wolności, o której ty wspominasz, to jak ja czytałem jakiś wywiad z Edwardsem, to on raczej wskazuje na to, że on miał naprawdę dużą autonomię ze strony Disneya przy tworzeniu tego filmu i, i właśnie... W kontekście tego, tych ryzyk potencjalnych i wpływu dużych wytwórni na finalne dzieło no to on się raczej wypowiada w takim tonie, że, że no nie ma z tym problemów. I no To jest dla mnie ciekawa historia, której pewnie nigdy nie poznamy do końca. Natomiast to, co wspominasz o Legionie Samobójców, to moim zdaniem to jest zupełnie, zupełnie inny przypadek, dlatego że to jest sytuacja po pierwsze taka, że wydaje mi się, że w przypadku Legionu Samobójców to ten montaż on miał trochę uratować film, dlatego że po prostu na etapie samej koncepcji sprzedawano nam wszystkim inny film niż nagle się okazało, że dostajemy. To jest raz, a dwa, że ja jestem zdania, że ten produkt końcowy to mimo tego, że pewnie jest zwalony przez montaż, no to pierwotne dzieło chyba było bardzo podobne wbrew pozorom. Zresztą ja akurat o Legionie Samobójców nagrywałem podcast, więc jeżeli ktoś chce posłuchać o tym temacie, to zapraszam, a my myślę będziemy przechodzić do kolejnego istotnego segmentu, czyli do samych aktorów, bo tutaj też pod tym kątem Water 1 to jest ciekawy film, dlatego że z jednej strony mamy aktorów, którzy no powtarzają swoje ikoniczne role, no bo od razu możemy powiedzieć, że pojawia się na planie Anthony Daniels w roli C-3PO. Dalej jedyny aktor, który zagrał we wszystkich filmach znowu Wojennych, jakie istnieją. Tak, pojawia się ikoniczny głos Darta Vadera w wykonaniu Jamesa Earl'a Jonesa. Pojawia się w, w znów za, skryty za charakteryzacją Warwick Davis, o którym też wspominaliśmy, że, że to jest postać, która przywija się przez całe, cały worek takich ikonicznych dla, dla fanów popkultury dzieł I, i to z jednej strony, bo na razie tych aktorów CGI może tutaj nie wymieniajmy. To parę nazwisk, które na pewno fani Gwiezdnych Wojen kojarzą, no ale przede wszystkim tutaj mamy no, cały szereg nowych postaci bo i po stronie rebelii, czyli wcielająca się w Jean Erso, czyli naszą główną bohaterkę Felicity Jones, Diego Luna jako Cassian Andor i po stronie Imperium Ben Mendelssohn jako Orson Krennic chociażby i tutaj też mamy w rolach gdzieś tam takich, no można powiedzieć, drugoplanowych też ciekawe nazwiska, bo przecież pojawia się Mads Mikkelsen, który chyba podobnie jak w w którymś momencie się mówi o Benedictzie Cumberbatchu, zaczyna kolekcjonować y, występy w tych wysokobudżetowych filmach, bo, bo po tym jak się pojawił w Doktorze Strange'u, y, teraz pojawia się w y, Watcher 1 jako Galen Erso, pojawił się Forrest Whitaker jako Saul Guerrera, czyli no, taki ukłon w stronę fanów y, rozszerzonego uniwersum i, i wojen klonów. To w ogóle rewelacyjna rzecz, bo rzadko spotykane, właśnie bardzo silne nawiązanie do serialu. Wiesz, wielokrotnie się mówiło o budowaniu spójnego uniwersum Marvela, ale tam czegoś takiego nie ma, żeby nawet gdzieś jakieś w postaci Easter Ega pojawiło się nawiązanie do któregoś z seriali. Nawet tylko taka, taka pierdoła, którą wypatrzą fani, a tutaj jest, to jest gigantyczne nawiązanie. To jest trzecia postać w historii Gwiezdnych Wojen, która zadebiutowała w kreskówce, a wystąpiła potem w filmie. Był Boba Fett, o którym mówiliśmy już kiedyś, był generał Grievous który najpierw zadebiutował w tym pierwszym serialu Wojny Klonów, a potem pojawił się w trzecim epizodzie a teraz mamy właśnie Soul Guerrero czyli postać, która wystąpiła w serialu Wojny Klonów na początku piątego sezonu miała bodajże cztery odcinki Nikt o nim nie pamiętał, bo to nie był nikt istotny. No to była postać, która pojawiła się tylko w tym jednym segmencie czterodcinkowym. A teraz nagle wrócił do filmu i jest budowana cała jego historia, bo po filmie zaraz wystąpił w serialu Rebelianci. Czyli to jest właśnie ten przykład budowania spójnego uniwersum. Zresztą nie jedyny w tym filmie, bo tutaj pojawia się duch, czyli statek rebeliantów z serialu Rebelianci. I to pojawia się, no może tylko gdzieś tam na migawkach, ale jest widoczne. Jak ktoś wie, gdzie go wypatrzyć, to wypatrzy. Pojawia się chopper, czyli droid z rebeliantów. On się pojawia w jednej scenie to jest właśnie taki easter egg ale to jest rewelacyjne i pojawia się y, tylko wspomniana, a wywoływana przez megafon generał Syndula y, tak, w bazie tak. rebeliantów jest wywoływana, czyli to są już naprawdę bardzo silne nawiązania do, do seriali, to jest już, jak dla mnie, budowanie naprawdę bardzo mocnego spójnego uniwersum. Pierwszy raz coś takiego widzę w, wiesz, w hicie kinowym, żeby tak czerpał takie drobiazgi, pierdoły, to absolutnie nie wpływa na, na niezrozumienie filmu, czy na zrozumienie go y, przez kogoś, kto nie oglądał tych seriali, ale jest to dla mnie rewelacyjna rzecz, tak, tak się właśnie powinno coś takiego robić. No ja tak na tym etapie bez spoilerów, to ci powiem pokrótce tylko tyle, że się trochę zgodzę i trochę się nie zgodzę, bo z jednej strony ogólnie to jest rzecz fantastyczna dla mnie i tak jak te wszystkie nawiązania, o których mówisz do rebelsów super, to ja akurat z Sołem Guerrero mam lekki problem, bo wydaje mi się, że Włodrze 1 to jak on został wprowadzony i to co tutaj dostajemy w tym konkretnym filmie to jednak dla mnie było trochę mało czytelne, czy... No niestety jego postać też mocno pocieli. No, tam no była, być może był właśnie... cały segment wcześniejszy w trailerach nawet jest, jak on jest, on jest narratorem jednego z trailerów, jak on tam mówi do Dżin, do do co zrobisz, gdy cię złapią, co zrobisz, gdy cię złamią. Tego nie ma ty, no, tych I, scen, i właśnie, no. być może to jest właśnie przyczyna, dla, dlaczego ta postać wypada relatywnie blado, natomiast no, dla mnie niestety w filmie, zaraz przejdziemy do fabuły, ale Saul so, jest bardziej um taką jednostką, która ma tu reprezentować nam określoną postawę niż taką postacią z krwi i kości. No ale to, mówię, przejdziemy zaraz do fabuły i przejdziemy do e ewentualnych cięć, no to, to myślę, że tutaj więcej w sekcji spoilerowej jeszcze y to rozwiniemy. Oprócz tego z takich znanych postaci, znanych aktorów jest jeszcze Alan Tudyk, który może być znany z serialu Firefly chociażby no, y i to w zasadzie wystarczy dla fanów science fiction, tylko że tutaj on nie pojawia się w swoim ciele, a gra K2SO, czyli droida imperialnego przerobionego, tam przeprogramowanego na, yy, na Rebelianta, czyli gra postać wygenerowaną komputerową. Pozostali bohaterowie to albo są jakieś powroty, albo, yy, albo yy, już mniej z, znani, znani aktorzy. aktorzy. Mamy dwóch jeszcze Azjatów, bardzo fajne postaci i mamy jeszcze jednego yy, Riz Ahmed, który również gra jednego z rebeliantów, to są w zasadzie cały trzon tego filmu. No i żeby zakończyć te kwestie techniczne i przejść do, do skrótów fabuły, to myślę, że warto też odnotować, że nie pojawia się John Williams jako twórca ścieżki dźwiękowej, w zasadzie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o te główne filmy y, gwiezdnowojenne, zastąpił go ma Michael Giacchino. Natomiast to jest człowiek, który no, ma za sobą cały worek, y, też. Y dobrych ścieżek dźwiękowych. My żeśmy z Szymasem go chwalili całkiem niedawno przy okazji doktora Strange'a, do którego znowu wracam, bo on też robił do niego muzykę. On pracował przy, przy Star Trekach, pracował przy disney tym ostatnim hicie z Utopii, czyli Zwierzogrodzie, jak to się u nas nazywało. On będzie robił ścieżkę do Spidermana, Homecoming, także no, widać, że to jest nazwisko, które w tej chwili no, gdzieś tam się przybiło, do, do takiej pierwszej ligi twórców muzyki filmowej. No i ja muszę przyznać, że mimo że... Po tym jednym sensie, no bo ja zdradzę ze wstydem, że mimo, że się wybierałem po raz kolejny do kina, to w końcu nie dotarłem drugi raz na łotra 1, jeszcze planuję to jakoś tam nadrobić, to mimo, że może ta muzyka nie jest aż tak bardzo wpadająca w ucho, jak to było w przypadku ścieżek dźwiękowych robionych przez Johna Williamsa, to jest bardzo porządna ścieżka dźwiękowa, która się sprawdzała i w charakterze takim ilustracyjnym, jak ja to mówię i w charakterze budowania jakiegoś napięcia czy atmosfery w poszczególnych scenach, także no dla mnie to nie jest może coś, co wynosi ten film bardzo na plus, natomiast też uważam, że on się po prostu sprawdził w swojej roli. Wiesz, co ja byłem bardzo zadowolony. Ludzie dość mocno krytykowali. No, tu pierwszych nie wiem właśnie seansach. dlaczego, bo też też o tym słyszałem. No, marudzili, że to, to pierwszy film jest nowojenny bez muzyki i tak dalej. Ja nie ci powiem, ja powiem, że ja potrzebne. po pierwszym sensie siódmego epizodu byłem bardziej na nie, jeśli chodzi o muzykę. Bo wiesz, spodziewałem się wtedy tam cudów, a, a jakoś tak jak wyszedłem z kina, to nawet nie mogłem sobie przypomnieć w zasadzie chyba prawie żadnego motywu. Dopiero później gdzieś tam mi kilka motywów utkwiło na dłużej w pamięci. Natomiast po Łotrze byłem bardzo zadowolony już po pierwszym obejrzeniu i, i, i nadal jestem. To, to nie, Tak jak mówisz, to nie jest nic tam przed czym bym bił pokłony i, i, i, i na kolana padał, ale bardzo, dla mnie bardzo okej. Okay. Natomiast no, nie da się ukryć, że ten kompozytor no, stara się być Johnem Williamsem w tym filmie mocno jednak. Y, jest to coś podobnego do tego, co tworzy John Williams. Nie? No na pewno, ale to wydaje mi się, że tutaj akurat to chyba y, musiała być tego rodzaju ścieżka, czyli taka ewolucja przez kontynuację, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby nagle w Watch jeden ta muzyka mogłaby być zupełnie odstająca od tego, tego, co mieliśmy w Gwiezdnych Wojnach, bo to by mogło razić i myślę, że wtedy dopiero byśmy mogli mieć do czynienia z falą hejtu na muzykę, bo, bo by się to po prostu mogło nie sprawdzić jednak. No wiesz, każdy z nas ma raczej skojarzenia Gwiezdne Wojny John Williams i tak jak mówisz, no nawet jeżeli w przypadku przebudzenia mocy to już tak dobrze nie grało, no to jednak ta ścieżka dźwiękowa ona była jakoś tam spójna z tym wszystkim co przez te 40 lat Gwiezdnych Wojen w kinie mieliśmy okazję je usłyszeć i, i myślę, że to jest właśnie dobra droga, że z jednej strony y, może nie, nie wybija się jakoś bardzo e, mocno na plus, ale właśnie jest to, jest to dobrze zrobiona w klimacie ścieżka dźwiękowa po prostu. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. Point six percent chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? No i przechodzimy do szybkiego zarysu fabuły. Ten film dzieli się tak jakby na trzy akty. Pierwszy akt to jest wprowadzenie wielu postaci. I to jest ta część filmu, którą ludzie trochę krytykowali. Ja przyznam, że nie rozumiem dlaczego, bo ja dla mnie nie. to była świetna, świetny element. No, wydaje mi się, że po prostu ludzie idąc na Gwiezdne Wojny spodziewali się, wiesz, piwpaw wstrzelanki strzelanki przez cały film akcji zawrotnej, a tutaj pierwsza część filmu to jest wprowadzenie dużej liczby bohaterów na zasadzie wielu skoków po wielu lokacjach. Tak jak mówisz, że Saul Guerrera jest tutaj tylko zarysowany, to Taki problem można mieć też z innymi postaciami. Ja osobiście go nie miałem, ale rozumiem ludzi, jeśli go mieli, ponieważ większość tych postaci nie ma po prostu czasu antenowego, żeby gdzieś tam z siebie dać więcej. My tutaj mamy jednak raczej właśnie różne postawy i możemy je kupić albo nie. Ja większość tych ludzi kupiłem i w zasadzie wszystkich kupiłem. Każda ta postać była dla mnie jakoś tam znacząca i, i podobało mi się, w jaki sposób została pokazana i podobało mi się, uważam, że nawet na tak krótkim etapie ich motywacji motywacje były uzasadnione i, i, i to, co robili, y, się kleiło, miało sens. No ale pierwsza część filmu to jest właśnie takie skoki po wielu lokacjach. To wygląda przebajecznie. Te planety, te światy wyglądają przebajecznie. No i poznajemy po prostu różnych posta różne postaci w różnych sytuacjach. Drugi akt to jest Idu, planeta Idu, gdzie już mamy, gdzie już nasza drużyna na skutek tam różnych wydarzeń połączyła się w jedność. No i lecą na taką jakby pierwszą misję. Siłą rzeczy lecą wszyscy razem, ponieważ uciekają z jednej planety lecąc na drugą planetę i, i w trakcie lotu dostają, e, e, ten główny rebeliant, a Kasian Andor dostaje rozkazy ze sztabu. No i to jest cały taki drugi akt, gdzie oni tam, no to, to jest taka krótsza, krótsza część, gdzie dochodzi do kilku przemian bohaterów, do kilku zwrotów akcji. Natomiast cała druga połowa to jest wielka bitwa kosmiczna, chyba jedna z najlepszych bitew, jak nie najlepsza bitwa w moim odczuciu pokazana w Gwiezdnych Wojnach. Znów mamy na kilku płaszczyznach. Tym razem tutaj nie ma tej walki Jedi, tylko jest walka partyjna, na planecie. Rewelacyjna, po prostu rewelacyjna. Tam są tak ikoniczne sceny, coś, co po prostu można oglądać i zachwycać się bez końca. Walka w przestrzeni kosmicznej, która jest przemyślana, dobrze zrobiona i w ogóle wizualnie po prostu arcydzieło, jak dla mnie. No i, i, i może nie tyle walka, tylko trzeci element, no to kradzież tych planów, czyli nasza trójka bohaterów Jean, Cassian i K2SO dostają się do bazy i wykradają te plany, czyli tak na, na, na takich trzech frontach. I na tym w zasadzie opiera się ten film. Wiemy, jak on ma się skończyć, czyli coś co, to, to jest film na takiej zasadzie, jak robił kiedyś niejaki George Lucas, który również zabrał się za trzy filmy, które wiedzieliśmy, jak mają się skończyć. no Tylko, że tym razem jest to zrobione tak, jak należy i dobrze. No I, i teraz odnosząc się do tych poszczególnych trzech aktów pokrótce, ja uważam, że ten pierwszy akt jest bardzo dobry. W tym sensie, że on już mnie kupił na takim poziomie bazowym, bo kupił mnie od strony kompozycyjnej i wizualnej, bo tutaj po prostu to, to wszystko jest tak kapitalnie od samego początku zrobione. Na przykład od tej pierwszej sceny, kiedy Krenik się pojawia, przylatuje po Galena Erso, to po prostu ja już widzę tylko tą jedną sekwencję, w której idzie Krenik po bokach z tymi specjalcami, jakimiś szturmowców, gdzie i od strony kompozycyjnej, i od strony kolorystycznej, i od strony atmosfery, to jest scena tak rewelacyjnie zrobiona, że ja po prostu od razu byłem już na tak i ja się zgodzę, że można mieć jakieś tam zastrzeżenia co do tego, że te postaci są przedstawiane na szybko, natomiast zrobiono to według mnie praktycznie robiąc najlepiej jak było można, w tym sensie, że te postaci są wprowadzone całkiem sensownie, tak jak wspomniałeś, motywacje są podbudowywane, no i przede wszystkim to, co zagrało, to aktorzy, no bo tutaj można, nie, niektórzy mieli obawy, czy po prostu taka zbieranina no, aktorów, no, umówmy się jakoś tam nie pierwszoligowych, no bo to jednak no, no nie były znane nazwiska po stronie protagonistów, czy, czy nazwiska o jakimś tam uznanym dorobku, a tutaj w zasadzie każdy z tych bohaterów, każda z tych postaci począwszy od Jean Erso, a na tych obrońcach świątyni, na tych mnichach, skończywszy, no to tutaj każda z tych postaci jest interesująca, jest ciekawa i po prostu tego lepiej nie można było poukładać. Tak jak wspomniałem przy Soul ja mam lekkie zastrzeżenia właśnie co do tego drugiego aktu, dlatego że mi tutaj czegoś po prostu brakuje. Wydaje mi się, że nazbyt trochę twórcy czy montażyści tej finalnej wersji zawierzyli temu, że wystarczy nam jako fanom taki ukłon w stronę wojen klonów i pokazanie, ok, to macie tutaj postać, która gdzieś tam się pojawiła, a dobudujemy wam jej historię. To ja rozumiem i to, to jest dla mnie fajny zabieg. Znaczy Natomiast... ja też uważam, że, że to jest niewykorzystany trochę potencjał, że ktoś tam z tej jego szajki, tych, tych ekstremistów mógł uciec z nimi i też dołączyć. Tylko, że to by była kolejna postać, na Której trzeba napisać historię. Bo na przykład sama ta baza sugeryjna mi się bajecznie podobało. No mnie tak kupuje. Włącznie z takimi drobiazgami szczegółami. Wiesz, hologram tancerki mm -hmm. trójlekańskiej, tak, szachy tak. analogowe. No przecież to jest tak kapitalna rzecz. Analogowe szachy, które gdzieś tam się przez pół sekundy pojawiają może. Nie, nie to, to od strony wizualnej, to, to umówmy się, że cały ten film i od strony takiej dbałości o szczegóły, to jest naprawdę rzecz kapitalna. I to, to jakby z tym ja nie mam problemów, tylko tutaj czegoś mi ewidentnie brakuje. Natomiast to, co dostajemy w tym takim wydłużonym finale, to jest rzecz kapitalna, dlatego, że też dotknąłeś rzeczy, której ja, przyznam się szczerze, się obawiałem, czyli tego, że My przecież od początku wiemy, czym to się skończy, wiemy, że uda się pozyskać i zdobyć te plany Gwiazdy Śmierci, więc istniało spore ryzyko tego, że po prostu w tym filmie nie będzie napięcia, no bo jednak wiesz, jeżeli mamy z tyłu głowy to, że, że to się musi skończyć dobrze, w tym sensie, że plany Gwiazdy Śmierci zostaną zdobyte, no to tak na dobrą sprawę to tutaj scenarzyści mieli trudne zadanie przed sobą, żeby to poprowadzić w ten sposób, żebyśmy my się zaangażowali w historię tych postaci i żebyśmy my do końca siedzieli jak na szpilkach im kibicując po prostu, a to się udało po prostu kapitalnie właśnie raz ze względu na to, że to co wspomniałem, że zagrały te postaci i to jak ta drużyna została zbudowana z jednej z a dwa, o czym też warto wspomnieć, ja jestem po prostu mega pozytywnie zaskoczony, jak świetnie tutaj są przedstawieni imperialni. Bo dla mnie Krenik to jest po prostu taki przeciwnik, którego mi na przykład brakuje w Marvelu, który ma swoje motywacje, jest charakterystyczny, ale nie w tym sensie, że, że, że on wygląda jakoś, nie wiem, złowrogo czy cokolwiek innego, tylko ja go kupuję po prostu jako, jako postać, która ma swoje dążenia, ma swoje ambicje i też mimo, że przecież tutaj tych postaci mamy bardzo dużo, no to też Krenik dostaje jakąś tam swoją podbudowę i to ma po prostu wszystko ręce i nogi. Krenik jest bardzo fajny. Krenik ma kilka scen naprawdę bardzo mocno zapadających w pamięć. Krenik bardzo fajnie gra, bardzo fajnie się wkurza na niektóre rzeczy, bardzo fajnie reaguje, bo na przykład reszta tych tam imperialnych oficerów to nadal jest banda debili. Tak, nie? tak, tak. No, umówmy się, że tam, tak. Tam, tam w większości bitew, no to on podejmuje elementarne decyzje. no Krzyczy, wyślijcie myśliwce, krzyczy idźcie tam, krzyczy, zróbcie do nich, bo oni stoją jak taki subsoli, jak takie głupki. nie, Ale sam Krenik jest od początku do końca bardzo fajny. Podobało mi się z nim mnóstwo scen. Szczegółowo mógłbym po prostu o każdej dyskutować. Plus jego gra z jego tam imperialnym przeciwnikiem też wypada bardzo dobrze i, i, i kończy się też bardzo dobrze. No, Krenik był taką dodatkową postacią. nigdy Nigdzie nie było żadnego Krenika. Ludzie się dziwili, dlaczego mamy Krenika. Jak zawsze to Tarkin był tym, który mhm dowodził budowę Gwiazdy Śmierci, tym, który później w czwartym epizodzie jest w tej Gwieździe Śmierci. Gwiazda Śmierci była zawsze Tarkina, tu nagle dostajemy jakiegoś Krenika, a wypada on świetnie na, na, na ekranie. Ja jestem całkowicie kupiony tą postacią. No i tak powiedz mi szczerze, czy my chcemy się bawić w jakąś sekcję bez spoilerów na tym etapie, czy krót, krótko podsumujemy i, i przejdziemy dalej? Ja jeszcze tylko powiem tyle, że... Yy według mnie, jeżeli coś się w tym filmie lekko rozłazi, to moim zdaniem właśnie trzeci akt i w spoilerach dokładnie powiem, co mi tam nie gra. Ja uważam, że on tu mogły dokrętki trochę napsuć niektórych rzeczy. Drobiazgi, to są szczegóły. Tego się może i nawet za pierwszym razem nie wyłapie, jak, się, jak ciebie film kupi. Natomiast, natomiast podsumowując, ja jestem tym filmem zachwycony i to naprawdę jestem nim zachwycony. Ja stawiam go na równi z trzema epizodami yy, oryginalnymi. Nie powiem, że jest lepszy, bo wielu tak w euforii krzyczało, że to najlepszy film Gwiezdno od czasu yy, Imperium kontratakuje. No yy, trochę za szybko, żeby takie rzeczy mówić. Poczekajmy, za 30 lat porozmawiamy. <śmiech> na, razie, na razie za duży szacunek do tamtych filmów czuję. Yy, ale stawiam go na równi z nimi i tak jak wszyscy krzyczą, że to jest zupełnie inny film, że to jest pierwszy raz dostajemy zupełnie coś innego. Ja kurczę ci powiem, że ja aż tak tego nie odczułem. Dlatego, że dla mnie Gwiezdne Wojny zawsze, od zawsze to była rebelia kontra Imperium. I dużo mniej Gwiezdne Wojny kojarzą mi się z mieczami świetlnymi, z i z mocą, niż właśnie z konfliktem Sojusz Rebeliantów kontra Imperium. Bo po prostu stara trylogia się na tym bardzo mocno opierała. I ja zawsze bardzo lubiłem Sojusz Rebeliantów. Jako dzieciak, wiesz, no, jako dzieciak oglądałem te filmy, kibicowałem im i od zawsze jakoś tam gdzieś sercem byłem z Sojuszem Rebeliantów, nie? I cholernie, cholernie mi się podoba, jak to jest budowane. Pomimo, że ten Sojusz już rebeliantów jest bardzo negatywnie przedstawiany i tak bardziej życiowo niż filmowo, co podkreślamy wielokrotnie, ale w tym filmie to już jest jazda po no, bez, bez trzymanki, tak, tak. to co się tutaj dzieje. Ale cholernie mi się podoba, że ten nowy kanon uzupełnia ten okres pomiędzy trójką a czwórką właśnie budowaniem rebelii, bo, bo w starym kanonie tak nie było. W starym kanonie tutaj gdzieś się okazywało, że jakiś Jedi przeżył rozkaz 66, tu za chwilę znów ktoś przeżył, tutaj za chwilę jakieś... jakieś yy, Znów ktoś przeżył rozkaz 66. No i na takiej zasadzie bardziej było budowane. A tutaj jednak ten nowy kanon budują nam, pokazując w jakich bólach rodził się sojusz rebeliantów, bo to nawet włodsze, nawet chwilę przed czwartym epizodem mamy naprawdę terrorystów, którzy dokonują zamachów, którzy mordują i, i gdzieś tam w tym filmie się to też fajnie buduje bo tutaj często pada słowo zaufanie, często pada słowo nadzieja, na początku wyśmiane przez główną bohaterkę, gdy słyszy, jak Kasjan mówi, mam nadzieję, że coś, ona z niego drwi, że użył tego słowa, a na sam koniec, przed ostatnią bitwą w tej przemowie, mimo, że to jest taka prosta przemowa, to mnie to chwyta i tak mnie to łapie, naprawdę, ja jestem kupiony, to jest coś, co tak powinno wyglądać właśnie przemowa przed, przed bitwą, ona mówi o tej nadziei, najpierw w bunkrze so, sojuszu, potem yy, przemawia do tych Rebeliantów, którzy lecą na Skarif. Dla mnie to jest kapitalnie napisana historia narodzin, sojuszu rebeliantów, poświęcenia jednych po to, żeby gdzieś tam właśnie narodziła się nadzieja. Dla mnie pod tym kątem, ten film wcale nie odstaje tak od Gwiezdnych Wojen, jak to, się, jak to wszyscy mówią, jak to... W... Kurczę, powinienem to na koniec powiedzieć, nie? Takie ładne podsumowanie. No, no, tak. No, ale w, w, w, dla tych, którzy jeszcze filmu nie widzieli, to myślę, że to jest bardzo dobra zachęta tak na dobrą sprawę, bo ja się zgadzam Praktycznie ze wszystkim, co powiedziałeś. I ja rozumiem trochę te głosy, że ten film jest tak bardzo inny, bo ja jednak widzę, że to jest po prostu film wojenny w tym uniwersum. Dla mnie to jest, jak sobie spojrzysz na takie... Przygodowe kino wojenne pokroju, nie wiem, parszywej dwunastki, no to, to jednak oczywiście z, w, w kosmicznej skali, no bo jednak tutaj mamy te, ten cały trzeci akt z tą ogromną bitwą na Scarif, ale, ale to jednak jest tego rodzaju kino, gdzie mamy właśnie ekipę rodzącą się jakoś tam w bólach, która musi się do siebie przekonać i mamy naprawdę naprawdę no pokazaną wojnę, no bo tutaj to też trzeba o tym wspomnieć jeszcze w tej sekcji bez spoilerów, że, że jednak to co wspominasz, że rebelia jest tutaj pokazana w bardzo niekorzystnym świetle, no to, to to ma duży wpływ na to jak ten film my odbieramy, no bo jednak on jest zdecydowanie bardziej życiowy i to co my przecież w co drugim podcaście, jak nie w każdym podcaście o Nowym Kanonie podkreślamy, że tutaj jest zdecydowanie więcej skali szarości w pokazywaniu rebelii, no to to właśnie wydaje mi się jest takim kluczem, dlaczego wszyscy tak podkreślają, że jednak ta historia jest mocno inna i tak jak ja rozumiem to o czym ty mówisz, bo to jest to co dyskutowaliśmy y, chyba gdzieś przy okazji y, już y, zemsty Sithów, że, że dla starszych fanów Gwiezdne Wojny no to są bitwy kosmiczne w, w zdecydowanie większej mierze niż Miecze Świetlne, które są kojarzone z Gwiecnymi wojnami przez fanów wychowanych na, nowych, na nowej trylogii, więc być może to to jakby powoduje, że łatwiej ci jest ten film połączyć niejako ze starą trylogią i z tego punktu widzenia aż tak nie widzisz tej różnicy, natomiast wydaje mi się, że ona jest mimo wszystko gdzieś tam istotna dla, dla tego konkretnego filmu, natomiast ja się zgadzam w pełni w ocenie, ja jestem też zachwycony i, i uważam, że to się udało po prostu naprawdę kapitalnie I ja, ja nie wiem, czy po prostu można było y, tę konkretną opowieść rozpisać lepiej, no czy inaczej, można było pewnie rozpisać lepiej, no bo jakieś tam drobne uwagi sam mam i wydaje mi się, że można było pewnie coś tam jeszcze y, zrobić lepiej, ale naprawdę to, co tutaj nam zaserwowano, to jest rzecz kapitalna, kapitalna i od strony wizualnej i od strony y, takiej roboty stricte filmowej, bo ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz wychodząc z kina miałem tak, że miałem całe sekwencje czy całe sceny, które po prostu y, ja widziałem, że to jest do przeniesienia wiesz, do albumu, y, bo, bo po prostu twórcy odwalili tak dobry kawał roboty, że to się po prostu chłonie całą tę historię właśnie też od strony wizualnej, od strony dbałości o szczegóły, od strony tego, o czym, o, o czym wspomniałaś, czyli na, na przykład właśnie tych wszystkich smaczków dla fanów, nawiązań do, do starej trylogii, nawiązań do no, nowej pierdoł, nadziei. No przecież ty mówiłeś, że piloci mają wąsy chociażby, takie pierdoły, nie? No tak, no, no. przecież tutaj no, to jest rzecz naprawdę no, niesamowita, że, że wszyscy ci piloci wyglądają jakby byli z lat 70. no bo, no, no, no, bo tak zresztą, trochę jest. Tu są wklejeni, to też jest przecież rewelacyjne, dowódca złotych i dowódca czerwonych jest wklejony, to są wklejeni aktorzy z oryginalnej czwórki, ale nie ze scen z czwórki, tylko z dokrętek. Oni, twórcy oglądali, nie dokrętki, tfu, yy, duble. Twórcy oglądali duble, niewykorzystane nagrania z nimi i wkleili ich w tym miejscu te, tej bitwy. Yy, no i takich pierdół tu jest mnóstwo. No, yy, plany Gwiazdy Śmierci, no przecież przypomnij sobie, kurczę, teraz nie pamiętam, czy to był drugi, czy trzeci epizod, chyba drugi, gdy Duku na z y, wyświetla plany Gwiazdy Śmierci. Mm to to jest taki czerwony hologram, przepiękny. No a tutaj wykorzystali te oryginalne plany, pomimo, że one są po pierwsze do dupy, no bo to w tamtych czasach to był efekt wow, z takich kropek zrobiona tak, kula, tak, tak, tak. wiesz element 3D, to one są jeszcze z błędem, no bo tam na tych planach ten cały, to coś co strzela to okrągłe jest na równiku. One są symetryczne te plany, a przecież w Gwieździe Śmierci tak nie jest, nie? No i one są tu wykorzystane idealnie, te oryginalne plany, które były w czwartym epizodzie. Pod takimi, takie pierdoły tutaj są zachowane. Natomiast ja mówię, że ten film dla mnie to są Gwiezdne Wojny, może też dlatego, że ja tak bardzo w tym rozszerzonym uniwersum siedziałem i nawet teraz porównując do, do czy, czegoś, co było, porównywałem do Expanded Universe, a nie, a nie do filmów, ponieważ dla mnie ten Water 1 pokazał, że kurczę, teraz tak będzie wyglądało rozszerzonym uniwersum, że jednak Disney będzie faktycznie stawiał bardziej na filmy, bo to jest po prostu. Rozszerzone uniwersum Gwiezdnych Wojen, tylko że tym razem filmowanie książkowe, i tym razem zrobione naprawdę z rozmachem i, i zrobione rewelacyjnie. I myślę, że zanim przejdziemy już właśnie do rozbierania całego filmu, jeszcze od strony spoilerów na części pierwsze, i, i kończąc ten segment, warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, bo myślę, że my sobie do Łotra 1 wrócimy, dlatego że Łotra 1 jest dobudowany także przez książkę, czyli Katalist napisane przez Luceno, jeżeli ja dobrze pamiętam, które w, w Polsce się powinno pojawić w tym roku z tego, co dostaliśmy zapowiedzi z wydawnictwa Uroboros. Także, także myślę, że jeszcze będzie okazja właśnie podyskutować o tym, jak ta podbudowa Łotra 1 wypada w wersji książkowej. I standardowo mamy oczywiście adaptację książkową, ale o tej raczej mówić nie będziemy. No i chyba na tym etapie to tyle. Bardzo polecamy, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to to warto zobaczyć w kinie, oczywiście. Naprawdę warto. Ja miałem. nie miałem jeszcze chyba nigdy takiej sytuacji w kinie, żeby mnie tak nosiło. Ja po prostu tam miałem ochotę co, co chwilę skakać i, i krzyczeć i, i, mnie, i naprawdę mnie nosiło i w momencie, gdy pojawiają się niebieskie napisy na sam koniec, końcowe napisy filmowe, to ja wstałem i miałem ochotę skakać i po prostu klaskać. Nie przypominam sobie, żebym, żebym tak rozrywały mnie pozytywne emocje siedząc w kinie a oglądałem wiele dobrych filmów w kinie swego czasu. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z słuchaczami, którzy filmu jeszcze nie widzieli i tych, którzy film widzieli albo nie boją się spoilerów, zapraszamy na dalsze omówienie Łotra 1 już w sekcji ze szczegółami. The force is with me and I fear nothing. He's blind! Vaga spoiler. May the force be with us. I powiedz mi, Mando, od czego chcemy zacząć? Czy chcemy nawiązać do postaci CGI na początek? Chyba tak, na początek CGI. W tym filmie mamy dwóch bohaterów wygenerowanych komputerowo. Jest to Tarkin, grany przez Gaja Henry'ego i jest to w finałowej scenie księżniczka Leia, grana przez Ingwild Dale e w jednej, tylko pojedynczej scenie. Ja przyznam, że Wiedziałem przed filmem, że ci bohaterowie się pojawią. Niestety już załapałem ten spoiler, ale tak jak ty mówiłeś, że y, uważałeś, że to było zbędne, ja również byłem przekonany, że y, nie zostaną oni wygenerowani komputerowo. Byłem przekonany, że dostaniemy po prostu nowych aktorów, ponieważ już się z taką sytuacją pogodziłem, że wiesz, że będziemy mieli nowego Hanasolo, nowego Lando i w zasadzie pewnie nowych wszystkich prędzej czy później. Dlatego byłem naprawdę w ciężkim szoku w momencie, gdy to zobaczyłem. Ogólnie... Y, twórcy wyszli z założenia, że ten film, akcja tego filmu rozgrywa się tak bezpośrednio przed Nową nadzieją, że pójdą tym torem i zrobią postacie wyglądające identycznie. Bardzo podoba mi się, nie mówiliśmy o tym w, w sekcji niespoilerowej, że pojawiły się też inne postacie jak Mon Motma, która, jest to aktorka, która grała w trzecim epizodzie i wygląda kapitalnie, starzeje się idealnie pod aktorkę inną zupełnie. No kurczę, dwoje innych aktorów. Bardzo podobało mi się, że pojawił się Jimmy Smith, yy, czyli Bale Organa, to dla mnie tak, to, szok, to było zaskoczenie super. i w ogóle rewelacja, Mega. że on, połączyli to z prequelami. O tym też, kurczę, nie mogliśmy powiedzieć w niespoilerowej części, że ten film jest połączony z prequelami. Dla mnie to jest cholernie fajne, że on jest takim spójnikiem teraz pomiędzy starą trylogią a nową. Natomiast te postaci, to był dla mnie naprawdę ciężki szok. Wiedziałem, że będzie taki jak zobaczyłem, jak on stoi tyłem do ekranu. Nie miałem pojęcia, że zostanie wygenerowany komputerowo. Zobaczyłem jego odbicie w szybie to po prostu gęba mi się tak zaczęła cieszyć, a w momencie, jak on się obrócił, to ja przez cały filmie banana na twarzy. Ja uważam, że został zrobiony świetnie. Gun Guy Henry zagrał naprawdę kapitalnie Petera Cushinga, który nie żyje od ponad 20 lat. Uczył się jego roli, uczył się jego mimiki, uczył się tego, w jaki sposób on mówi. Może trochę za dużo emocji daje, ale... Sam Peter Cushing miał taką twarz, że mi to nie przeszkadzało, jeżeli gdzieś tam była sztuczność, bo on miał, kurczę, tą twarz naprawdę, jakby mi ktoś pokazał Cushinga, to bym też mógł pomyśleć, że został komputerowo wygenerowany, natomiast w przypadku księżniczki Lei to było tak, że to był tylko pierwszy szok tak jak właśnie przy nie, wow, ona jest i nagle pach, napisy, koniec filmu, więc nawet nie zdążyłem się zastanowić, czy ona została zrobiona dobrze, źle. Później ją widziałem więcej razy, uważam, że została zrobiona na chwilę obecną świetnie i, i wielu ludzi mówią, że bez sensu, że się obróciła, mogła cały czas stać tyłem. Nie, dupa tam, ja uważam, że super, że się obróciła i bardzo mi się podobało, że te postaci się tutaj znalazły. No i ja jakby dopowiem, czy doprecyzuję, dlaczego właśnie uważam, że trochę niepotrzebnie co do Tarkina, ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Ja, widać było po trailerach, że on się pojawi, no tylko ja byłem w równie ciężkim szoku jak ty, że on został wygenerowany komputerowo, bo ja też założyłem, że po prostu dostaniemy nowego tylko ucharakteryzowanego na Tarkina aktora i tak jak ogólnie mi się ta postać podobała i tak jak została tutaj rozpisana, bo to też jest warte uwagi, że to Tarkin tutaj się nie pojawia tylko i wyłącznie po to, żeby stanowić ciekawostkę dla fanów i popis efektów specjalnych tylko Tarkin jest tutaj fajnie umiejscowiony w całej tej historii i tego te tarcia z Krynikiem, no to jest coś, co napędza tą stronę imperialną w jakimś tam stopniu, nawet w dużym stopniu można powiedzieć. Natomiast ja trochę momentami gdzieś tam czułem to CGI, mimo że to mi nie przeszkadza, to, to ja mam mieszane uczucia, ale ja nie wiem, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że ja to... Widzę po prostu, to w Westworldzie, o którym ja wspomniałem, też mi to trochę waliło po oczach. Ja to kupuję, nie mam z tym jakiegoś zasadniczego problemu, dopóki właśnie to jest robione w ten sposób, czyli jako dokrętka, która jest gdzieś tam potrzebna fabularnie, uzasadniona fabularnie ja to kupuję, to wiesz może być sytuacja taka, że za parę lat, nie wiem, kiedy będzie po prostu ta technologia tańsza i jeszcze bardziej efektywna, no to może się pojawić taka pokusa ze strony producentów, żeby ożywić zaraz cały zastęp ikonicznych aktorów, no i w tym momencie to, to faktycznie możemy wejść na bardzo grząski grunt, natomiast na razie, na razie ja to akceptuję, z Leją mam większy problem, dlatego że ja jestem trochę w grupie tych, którzy uważają, że akurat niepotrzebnie, że się obróciła. Nie przeszkadza mi, jak ona została tutaj pokazana. Uważam, że wygląda świetnie, ale akurat no, wydaje mi się, że to było trochę niepotrzebnie dociągnięte do tego etapu. Znaczy samo ożywianie aktorów, ja, no ja przyznam, że ja rozumiem i jednych i drugich, że to może być pewien problem i że to może być trochę niemoralne. Z jednej strony staram się na to patrzeć jako po prostu kolejny krok w aktorstwie. No bo czym się różni, znaczy wiem czym się różni, no ale, ale kurczę, no ucharakteryzowaliśmy, mówimy, że myśleliśmy, że to był, że będzie to aktor ucharakteryzowany w klasyczny sposób, ale gdyby go znaleźli aktora bardzo podobnego i uchar ucharakteryzowaliby go tak, że byłby identyczny jak Peter Cushing, no to co, to nie byłoby niemoralne? Nie, no to tylko jest dlatego, że, bardzo podobny, wiedzielibyśmy, sytuacje. że to inny aktor. No teraz też wiemy, że to inny aktor. Wiemy, że grał go inny aktor. Dostał makijaż, tylko bardziej nowoczesny. Czyli pod tym kątem to jest ja nie wiem, czy to jest, czy to tak do końca jest niemoralne, o ile ludzie będą naprawdę wiedzieli, na co idą do kina i zdawali sobie sprawę, co oglądają, bo można powiedzieć, kurczę, wielu pomyśli, że to jest faktycznie Peter Cushing, bo nie wiedzą, że on umarł, ale dupa, no jeśli nie wiedzą, że on umarł, to nie wiedzą, kto to Peter Cushing, więc nie przypiszą tej roli tej konkretnej postaci, ja tak na to patrzę. Widzę problem taki, że jeśli to się stanie łatwe, no to na przykład wiesz, odpadnie, to, stanie się dość łatwą drogą dla dla twórców, no bo teraz wiesz, mamy dylemat na przykład, co zrobić z Indiana Jonesem, czy wprowadzić nowego, czy ciągnąć ze starym Harrisonem Fordem, a jeśli takie coś stanie się tak proste, to nie będzie tego dylematu. Robimy tak, od ręki, piątkę, szóstkę, siódemkę, odmładzamy, bierzemy innego aktora, nakładamy na niego twarz Harrisona Forda i jest Indiana Jones, No ta, ta kwestia, o której też wspominaliśmy zresztą przy okazji Gwiezdnych Wojen, czyli kwestia praw do wizerunku aktora i postaci I nagle się może okazać, że za parę ładnych lat ona będzie kwestią fundamentalną w aktorstwie. No, <śmiech> znaczy ja nie widzę problemu, jeśli na przykład ktoś powie za, za 20 lat, za 10 lat, że kurczę, mam fajny pomysł na film, że naprawdę jest super pomysł na film, z tym aktorem i że stwórzmy go. Ale obawiam się, że to będzie na tej zasadzie. Fajnie by było zrobić film z Bruceem Lee, bo ludzie na to pójdą. Stwórzmy jakiś film, jakikolwiek, bo po prostu możemy, nie? No, no, no, się. No, tego się boję, że nagle zaczną powstawać nagminnie, tak jak nagminnie powstawały remakey, tak jak nagminnie powstawały jakieś, szły jakieś fale właśnie powstawania wielu filmów takich samych, tak nagle, gdy to się spopularyzuje, nagle nagminne się stanie, że dostaniemy kilka lat, że będą same filmy, wiesz, tu z Marilyn Monroe, tu z Elvisem Presleyem, z Charlie Chaplinem, no może te postacie to nie, bo, kto, bo na to już nikt nie będzie pamiętał, kim oni są, ale z jakimiś właśnie innymi postaciami. No i druga rzecz to odmładzanie, odchudzanie, to też jest trochę pójście na łatwiznę, chociaż no, aktorstwo jest oszustwem. no Wielu aktorów do roli chudnie, kilkadziesiąt kilo tyje, kilkadziesiąt kilo, więc po prostu omijamy ten proces katowania organizmu, a odchudzamy go komputerowo. Nie wiem, czy to jest takie złe w porównaniu z biorąc pod uwagę to, że i tak ci aktorzy schudną. No odmładzanie to już inna kwestia, nie? No. no ale tak jak my rozmawialiśmy o tym prywatnie, to też nie jest jakaś nowość, nie? No bo kurczę, w 94 podobna tak, tak, sytuacja tak. była choćby w Kruku. Także to nie jest, że to teraz nagle jest jakiś zryw i coś takiego się dzieje. Aktorów się zastępowało, no. aktorzy ginęli, no, chociażby w tej tam, w Siódemce Szybkich i Wściekłych. Zginął, była część scen nagrana, dorobiono dokrętki z bratem, Jan nie widziałem tego filmu, także nie, nie, nie, ja nie wypowiadałem się to na to. Myślę, że ktoś, kto nie wie, że były jakiekolwiek dokrętki z kim innym, to się nie połapie, bo, bo jest to zrobione blisko perfekcji akurat pod tym kątem. To no, też także... można powiedzieć niemoralne, nie? Aktor umarł, a teraz ktoś się podszywa pod aktora. No kurczę, aktorstwo jest trochę oszustwem. Całe kręcenie filmu jest oszustwem. No, no jest, jest to kwestia moc, mocno dyskusyjna, nie? Więc no, trzeba się z tym liczyć, że filmy będą szły w jakimś kierunku niekoniecznie znanym nam w tym momencie. Ale je jeżeli jesteśmy przy tych ikonicznych postaciach z Nowej Nadziei, to może mimo, że to wprowadzi nam jakiś tam delikatny chaos, ale to jak jesteśmy w sekcji spoiler to warto by było nawiązać do tego, jak bardzo mocno Water 1 jest historią poprzedzającą nową nadzieję i tutaj mam na myśli ten finał. Jak Ci się podobało to, co tutaj twórcy nam zaserwowali, czyli to, że w zasadzie, kiedy dostajemy finał na Scarif i, i kiedy plany Gwiazdy Śmierci są przekazane, tak na dobrą sprawę cała końcówka Łotra 1, no to jest praktycznie biorąc scena poprzedzająca niemalże dosłownie o fundy to, co dostajemy w Nowej Nadziei, bo, bo ja się przyznam, że mnie to bardzo mocno zaskoczyło, czy wręcz zszokowało, ale, ale to było takie bardzo pozytywne zaskoczenie. No ja nie, nie przyszłoby mi to do głowy, że dostaniemy tutaj coś takiego, a wypadło to po prostu rewelacyjnie, moim zdaniem. No, ja też byłem, też byłem zaskoczony, bo ja byłem, no wiedzieliśmy, że to jest o kradzieży planu Gwiazdy Śmierci, ale myślałem, że to wiesz, że to tam pół roku wcześniej albo coś, że to absolutnie nie będzie w ogóle w taki sposób powiązane z Nową Nadzieją, a wypada to świetnie, szczególnie, że poprzedza to. To najlepsza chyba scena z całego filmu, no bo y, jak już o tym mówimy i o ikonicznych postaciach, no to mamy tu oczywiście Wejdera. Wejder pojawia się w dwóch scenach w swoim takim zamku pałacu, nie wiem, jak to się nazywa, nie kupiłem jeszcze sobie tego przewodnika e, po filmie. On się zresztą znajduje na planecie Mustafar e, Bardzo fajny motyw, gdzie tam tak, jest Vader świetne. jest w tej kabinie z Baktą, gdzie są jakieś wyznawcy jego facet, który klęka, zapowiada mu krenika, cała rozmowa z krenikiem, gdzie on tam jak, jak taki korposzczury, ale, ale imperator się dowia, ten go tam dusi. Świetna scena, no ale ostatnia scena to jest coś, co mnie po prostu zgniotło, wbiło w fotel i to za każdym razem, jak to oglądam. Scena abordażu, gdy statek, na którym są plany, został tak ostrzelany, że nie jest w stanie uciec i rebelianci zgrywają te plany i przekazują dalej. To jest scena, jedna z Chyba nie przypominam sobie, żeby jakaś scena tak nie przytyrała w kinie, bo to jest coś, co myśmy w wyobraźni fani w wyobraźni widzieli wielokrotnie. My o tym mówiliśmy nie raz, że Vader w naszej wyobraźni fanów wyrósł na takiego na takiego kogoś, kto jak wchodzi do sali, to po prostu wszyscy milkną i są posrani po gaciach. Ale tak naprawdę w filmie to nigdy nie było pokazane. No w filmie w starej trylogii on aż taki straszny nie był, to myśmy go wykreowali w swojej głowie, to gdzieś tam może niektóre książki, niektóre komiksy go tak wykreowały, nasza wyobraźnia go tak wykreowała, a teraz w końcu zobaczyliśmy jedną krótką scenę, w której on tak naprawdę nie robi nic, czego już by nie robił. No bo on idzie, odbija mieczem yy, strzały, wiązki blasterowe, yy, gdzieś tam mocą podnosi kogoś, gdzieś tam kogoś przydusza, zabiera mocą blaster kilku osobom z ręki. To nie jest nic nowego, nie? Ale wygląda to po prostu, to tak wgniata w fotel, krótka scena, ale to cała sekwencja. Od momentu Zgrania planu, gdy rebelianci biegną, bardzo fajna muzyka w tym momencie jest, niby prosty motyw, drzwi się zacięły, nie otwierają się, ciemny tunel, chwila ciszy, słychać oddech i jeden, drugi, zapala się miecz, też ciężki szok, bo byłem przekonany, że w tym filmie miecz nie zapali się ani razu, i krótka scena, jak on idzie i zaczyna odbijać, i po prostu podnosi kolesia pod sufit, przygniata go do sufitu, przechodzi i jeszcze go przecina na pół przy tym suficie. Tego prawie nikt nie zauważa za pierwszym podejściem. To jest taka, taka bardzo szybka scena prowadząca właśnie do odczepienia Tantivu. Jeszcze wtedy kamera leci, jest muzyka i kamera filmuje nam Wejdera stojącego i patrzącego. No kurcze, od momentu yy, lecących statków, od momentu tak naprawdę wybuchu na planecie i lecą statki, to jest scena, którą ja bym mógł oglądać. Zresztą oglądałem ją na zapętleniu, tylko w wersji jakiejś z kamerki na razie zgrywanej, ale jak to wyjdzie na DVD czy blu ray to ja coś czuję, że będę mógł spędzić całą noc na oglądaniu tej jednej sekwencji scen. A inna sprawa, że to jest też przykład na wiele rzeczy, o których już mówiliśmy, czyli perfekcję wizualną dbało się o szczegóły, bo, bo przecież na przykład, jak tam jest w którymś momencie ten taki robocik, który taki. No wiesz, taki, to, to, taki czterokołowiec mały, ro, rąboidalny korytarzem jedzie, no to po prostu to, to tego rodzaju elementy pokazują, jak tutaj o różne rzeczy twórcy dbają i ta scena pod kątem właśnie wizualnym, estetycznym, dbałości o szczegóły muzyki, aktorstwa, no wypada rewelacyjnie i, i dla mnie to był naprawdę taki, po kapitalnym seansie to była jeszcze taka wisienka na torcie, naprawdę świetna rzecz. Nawet w ostatniej scenie kapitan Antilles mówi, sprawdźcie kapsuły ratunkowe, nie? Tak, tak. gdzie wiemy, że kapsułami wylecą droidy z tymi planami. Ja przyznam, że po Łotrze włączyłem sobie od razu czwórkę i tam wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, które się gryzą. Znaczy jest fajne, tam na samym początku c 3 mówi, że tym razem chyba już księżniczce nie uda się uciec, co sugeruje, że chwilę wcześniej uciekła, przynajmniej raz. Mhm. Ale jak wchodzi Vader, to oni tam, wiesz, udają, że są jesteśmy statkiem dyplomatycznym, a Vader mówi y, nie kłamcie, przechwyciliśmy transmisję na ten statek, zostały wysłane plany Gwiazdy Śmierci, to trochę, trochę nie pasuje. Są takie drobne szczegóły, drobne elementy, które y, niekoniecznie pasują. No, ale tak jak ja widziałem, gdzieś taki fanowski montaż tej końcówki wraz z początkiem Nowej Nadziei, to i tak po prostu jest no. rzecz, która, która ogląda się to fenomenalnie, że po prostu w pierwszej chwili to naprawdę aż trudno odróżnić, gdzie się kończy jeden film, a zaczyna drugi. Natomiast przechodząc do początku, no to, to też od razu mam pytanie, jednak jakbym się założył z Tobą, to bym przegrał. Nie ma żółtych napisów po raz pierwszy w filmie kinowym. Nie ma tak na dobrą sprawę w ogóle żadnych napisów początkowych. I tak jak żeśmy, jak ja powiedziałem, że sobie nie wyobrażam, że, żeby zrezygnowali z tych le, lecących, ikonicznych przecież żółtych napisów, no to jednak okazało się, że zrezygnowali i, i zachowali je tylko i wyłącznie dla numerowanych epizodów. No ja, ja, ja przypuszczałem, że tak zrobią. To znaczy twórcy pamiętam, jak głowili się, czy robić, czy nie, czy odróżniać, czy nie. Ja przypuszczałem, że tak będzie i gdybym miał się zakładać, powiedziałbym, że tak będzie. No niestety dla mnie to nie było zaskoczenie, bo ktoś tam w, dzień wcześniej nagrał pierwsze 7 sekund komórką, wrzucił na Facebooka i już to zobaczyłem, że, mhm. że będzie dawno, tak, dawno tak, temu, tak. że będzie przebitka na planetę. Zaskoczyło mnie, że tam gdzieś po pierwszych scenach nagle pojawia się tytuł, tak, tak dziwnie, mhm. tak jak w serialu. I jeżeli byśmy szli dalej, to ja wspominałem, że podoba mi się cała ta ekipa, która nam się tutaj tworzy i krótko chciałbym jeszcze do tego też nawiązać w szczegółach, bo ja się śmiałem po trailerach, że dla mnie może się okazać, że Gin Erso skopie tyłek wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen daleko bardziej niż Rey w Przebudzeniu Mocy. I ja muszę się przyznać, że ja zdecydowanie jakoś bardziej kupiłem tych bohaterów, te postaci, niż tą nową Ferajnę z Przebudzenia Mocy, mimo że ja akurat nie jestem hejterem fi, Finary i całej, całej tamtej spółki, tylko po prostu jakoś ta ekipa do mnie bardziej przemówiła i, i bardzo mi się podobało, tak jak oni tutaj zostali i rozpisani, i jak zostali zagrani Fajnie to zagrało po prostu dla mnie. Ale ja też tak mam, bo ja przecież no, lubię siódmy epizod, bardzo lubię siódmy epizod, ale tak jak tam Rey, uważam, że jest fajną postacią, tak pozostałe dwie na razie jeszcze niekoniecznie, no bo po, tak jak mówiliśmy, na, na chwilę obecną jeszcze nie ma żadnej podbudowy w tych filmach i można w zasadzie się zdziwić tak jak ty. Wielu się zdziwiło, że on też jest traktowany jako jeden z tej trójki. Natomiast Finn według mnie no, jest trochę dziwną postacią, jak zaczniesz go analizować, no bo człowiek, który był gdzieś tam szkolony, miał swoich przyjaciół, zresztą jeden, w momencie, gdy jeden z jego przyjaciół ginie, to on przecież zostaje dezerterem, a potem strzela do wszystkich I jak się patrzy, to jest taki niby postać dramatyczna, a tak naprawdę postać wesołek. A tutaj ja kupuję tę drużynę w całości. Uważam, że Jean Erso jest kapitalną postacią, nawet wizualnie. W ogóle, tak, w ogóle świetnie, kurczę, świetnie. jak została dopasowana młodsza wersja, to ja już na etapie trailerów się tym jarałem. Identyczny układ ust, identyczny sposób grania, kapitalnie to robią w zagranicznych filmach, ale wizualnie mi się strasznie podoba, yy, bo patrzysz na Jean i widzisz, że to jest takie niezłe ziółko. Ja, kurczę, nawet tak w ostatniej scenie ją widzę, ostatnia scena kapitalna, gdy ona tam łapie za rękę Kasjana i tak naprawdę w tej jednej scenie wszystko sobie przekazują, to ona ma wtedy taką minę, że tak sobie myślałem, że Gdyby to była moja uczennica, to zarówno bym ją lubił, jak i pewnie nienawidził i nie znosił, bo ogólnie z jej twarzy bije ta, te, te, ten... Taki zadziorność, ten bunt i, i pomimo, że one, on, te postacie tutaj w tym filmie przechodzą dość szybkie przemiany, no bo Jean na początku ma to wszystko gdzieś, mówi, że nie pozwala sobie na, na poglądy polityczne. Gera ją pyta, czy nie przeszkadza jej, że sztandar Imperium powiewa nad Galaktyką, ona mm -hmm. mówi, jeśli nie będę zadzierała głowy i jej podnosiła zbyt wysoko, to mi to nie przeszkadza natomiast ona przechodzi bardzo szybką przemianę, ale jest to spowodowane właśnie tym, co się dzieje na idu. No, śmiercią ojca, tym całym nagraniem. To nagranie też niektórzy krytykowali. Ja, ja w pierwszej chwili też sobie pomyślałem, że kurczę, jakie to nagranie jest bez sensu. On gada i gada do niej, ale później sobie uświadomiłem, że przecież on cały czas myśli, że Jean jest Sołem Guerrero. To po pierwsze. Po drugie, no, nie zdawał sobie sprawy, że oni będą w tym momencie będzie niszczona planeta i że oni będą to przesłuchiwać na czas. No, facet ma możliwość wysłania wiadomości, to oczywiste, że gada ile wlezie, nie? W momencie, gdy może się wyspowiadać i gdy może się wypowiedzieć do córki. No i te wszystkie elementy gdzieś tam wpłynęły na jej przemianę i według mnie to jest pokazane świetnie. Ale to, ja to, to kupuję to, w całości. To tutaj w mojej ocenie w ogóle te przemiany bohaterów, przez to, co się dzieje z Kasjanem, to też niektórzy tam krytykują, że to nie działa, ale w mojej ocenie przez to, że tutaj scenarzyści zadbali o to, żeby podbudować nam w zasadzie każdą z tych istotnych fabularnie decyzji, Czyli właśnie to, czy, że Jean nagle zmienia zdanie, to, czy, to że Cassian na, też nagle jakby trochę zmienia front, to, że te inne postacie się na przykład dołączają do, do całej tej ekipy. No w mojej ocenie tutaj po prostu od strony scenariuszowej to zostało poprowadzone na tyle umiejętnie, że ja jestem w stanie całościowo to kupić, sympatyzować z tymi bohaterami i tutaj... No po prostu dla mnie to były postaci wiarygodne w tym, co robią, w jakiej decyzji podejmują i, i to był dla mnie bardzo, bardzo duży plus tego filmu. Co do Kasjana to ja tak w stu procentach powiedzmy nie jestem pewien, bo uważam, że ta scena, w której on strzela w plecy informatorowi, to po prostu pff, takie zaskoczenie i tak kapitalna rzecz i to jest najlepiej w zasadzie rozrysowana postać, ten cały dialog z Jean, gdy oni już wracają z Idu, mhm. gdy zginął jej ojciec, ta cała ich rozmowa to jest jedna z takich najbardziej gdzieś tam podbudowanych, życiowych rozmów prawdziwych w, w tym filmie, ale moment, gdy Kasjan gdy nie strzela ostatecznie do Galena Erso, nie do końca wiem, dlaczego to nastąpiło. Nie do końca wiem, dlaczego akurat w tym momencie zaszła w nim przemiana. No może gdzieś tam już przez to, że dowiedział się, że on jest rebeliantem, przez to, że dowiedział się, że po pierwsze gwiazda śmierci działa, więc już tak naprawdę zabicie wiele nie zmieni. Po drugie, że on, co w ogóle rewelacja... Yy, Zadbał o to, żeby był ten błąd konstrukcyjny, też o tym gadaliśmy przed tak, filmem. Tak, tak. Ingo potem mówił, pamiętam jak się ostatnio z nim widziałem, że już po Łotrze jeden słuchał naszego podcastu i miał niezłego banana na twarzy. nie? Ja byłem przekonany, że tego jednak nie dadzą w filmie Adali. Może dlatego, no ale to jest jedna strona, ale druga to rozkazy. No on wykonuje, wykonywał te rozkazy jednak od zawsze, a tutaj nagle opuszcza to nie wiem, czy to jest do końca umotywowane. Ja między innymi dlatego sięgnę jednak po adaptację książkową, bo jeśli ona będzie dobrze napisana, to może dla mnie z punktu widzenia fana gdzieś tam będą jeszcze zawarte przemyślenia bohaterów i tak to sobie umotywuje, chociaż, chociaż wiesz, to jest tylko dodatek. Takie rzeczy powinny jednak z filmu Być wypływać. Nie? No, jeżeli do czegoś byśmy się mogli przyczepić, przynajmniej ja, no to, to ja dopowiem może też w paru zdaniach odnośnie mojego problemu z Sołem Guererą. Mi tu po prostu ewidentnie czegoś brakuje. W tym sensie, że to, co ja powiedziałem, że on dla mnie reprezentuje tutaj pewną postawę, to ty użyłeś takiego sformułowania w pierwszej części podcastu, że tutaj mamy do czynienia z terrorystami, że rebelia to terroryści. I wydaje mi się, że jak się spojrzy na to całościowo, to, to nie do końca tak jest, że tutaj rebelia to terroryści, tylko widać, że bardzo mocno w rebelii ścierają się różne postawy. I właśnie Saul Guerrera ma nam po prostu pokazać frakcję taką najbardziej brutalną, właśnie taką frakcję terrorystyczną, która no, będzie za, za wszelką cenę będzie dążyć po prostu po trupach do, do określonych celów. I niestety mi tutaj trochę zabrakło właśnie podbudowania tej postaci, tak żebym ja poczuł na przykład z czego wynika czy jak ta postać dotarła do tego punktu, w którym jest. Wiadomo, no to trudno w jednym filmie podbudować i wiarygodnie pokazać um, historię tak dużej ilości postaci, no i tak mówimy, że to się nieźle tutaj udało, ale tutaj trochę to mi zgrzyta. Tak odniosłem po prostu wrażenie i to trochę jest ciekawe z perspektywy tego, co ty mówisz, że w zasadzie Gerera się pojawił do tej pory tam w segmencie tylko czteroodcinkowym, bo ja już w którymś momencie to sądziłem, że po prostu on był jakoś podbudowany bardziej w Wojnach Klonów i że po prostu ktoś już zupełnie poszedł na łatwiznę, stwierdzając, że okej, okay, to dla nie fanów to po prostu będzie nowa postać, która nam pokaże, że okej, okay, mamy tutaj w rebelii ekstremistów, a dla fanów to oni będą znali jego historię z wojen klonów. A pewnie jest tak, że po prostu my dostaniemy dopiero rozbudowanie historii tej postaci i, i e ewentualnie no to jest też pytanie, co jest z Sołem Guerrero w Katalist, bo z tego, co gdzieś tam, ja pamiętam, do mnie wklełaś taką infografikę o tej postaci, to on się też tam pojawia, ale ja już teraz nawet nie pamiętam, czy on odgrywa istotną rolę w tej książce, czy nie. Być może to, to też gdzieś tam nam by dało jakiś lepszy kontekst dla tej postaci, a tak... No mówię, okej, okay, dla mnie są te sceny z nim, ale, ale po prostu czegoś mi tutaj brakuje. No ale ogólnie jakoś tam Disney chciał chyba z niego trochę zrezygnować, bo jego kosztem rozbudowano inne postaci, bo z tego co czytałem, no to właśnie on został wycięty, a wstawiono scenę tą dodatkową z Kasjanem, w której on niby strzela w plecy, co oczywiście absolutnie rewelacyjne i na plus. Podobno bardziej rozbudowano tego Budiego Roka delikatnie, bo ta scena, gdzie na pustyni go prowadzą, jej pierwotnie nie było i została wstawiona, co moim zdaniem nawet widać, bo on w tej scenie nie wie, jak wygląda Sołgerera, zwraca się do kogoś innego, czy ty jesteś Saw inaczej sobie cię wyobrażałem, a potem jak ściągałem mu worek z głowy, on poznaje i od razu wie, że to jest Saul mhm. co tak... chociaż z drugiej strony, no może po prostu Założył na podstawie to. tego, co widzi, no mhm. patrzysz na postać, wiesz, że to jest szef w tej grupie, nie, widzisz reakcje innych i tak dalej, więc tu niekoniecznie się trzeba czepiać. Natomiast ja się oczywiście zgadzam, że Saul Gerrera i cała jego szajka ekstremistów nie została wykorzystana i, i, i to jest tego taki element właśnie do dalszej rozbudowy. Natomiast ja całkowicie kupuję te trzy dodatkowe postaci, czyli właśnie jego body, Rocka. Nie wiem dlaczego, nie wiem. No, po, te wszystkie trzy postacie pozostałe, czyli Body Rock, Chirut, Imwe i base Malbus, z nich po prostu jak dla mnie bije taka, taka pozytywna energia i taka dobroć, że ja ich jakoś, nie wiem, no jak, jak ich widziałem, to strasznie się z nimi yy, zżyłem i bardzo mi ich było żal na koniec I, i ci dwaj Azjaci to jest w ogóle dla mnie rewelacyjna para, bo my o nich wiemy niewiele, no to są jacyś strażnicy świątyni Jedi która znajdowała się na Jetta gdzieś tam wierzą w tę moc to znaczy Base odszedł od tego base stracił tę wiarę nie wiemy co ich łączy, nie wiemy dlaczego oni są ze sobą takimi przyjaciółmi nie wiemy jaka była ich przeszłość, no nic o nich nie wiemy kompletnie, widzimy z kolei bardzo silną wiarę Ciruta, który w ogóle pokazuje zupełnie inne spojrzenie gdzieś tam na moc na wiarę, który pokłada wszystko w wierze i, i nie, wiem, nie trafiają go strzały blasterowe, on potrafi tak strzelić że rozwala wiele elementów no to można by krytykować a ja to kupuję całkowicie to mi się tak sprawdza w, w tym uniwersum rewelacyjne. No i same postaci dla mnie świetne, obaj. I Chirut i Base strasznie ich polubiłem. No ja tutaj w pełni się zgadzam. Świetne postaci, natomiast y, bym chciał nawiązać jeszcze do, do tej sceny z Kasjanem, i też y, y, krótko y, wątek ruszyć tego właśnie, jak ta rebelia jest tutaj pokazywana, bo, bo ta scena y, śmierci informatora, ona jest szokująca, ale to... To w tym filmie to mamy wiele y, takich drobnych scen, które pokazują nam Taką szaroburę oblicze rebelii, to urealnienie tego wszystkiego, to mówiło się o tym na przykład też w kontekście tego, chociażby jak na tym promie, który zostaje mianowany Łotrem 1, mamy oprócz tej naszej drużyny głównej, mamy szeregowych żołnierzy, którzy są pokazani jak właśnie w amerykańskim kinie wojennym, wiesz każdy w hełmie, na głowie na przykład, w tych kamizelkach, obwieszeni sprzętem tak itd., itd. I tutaj mamy różne odcienie tej rebelii właśnie pod kątem wojskowym, bo mamy pokazanych szpiegów i zabójców, takich asasynów na, na zlecenie, którzy będą, czy podejmują się przecież tak naprawdę no, brudnej roboty, eliminując określone jednostki, które no tak jak widać chociażby nawet po zleceniu na Galena Erso, no, przecież to był cywil, no, na zlecenie pracujący imperium, ale mimo wszystko cywil, a tutaj tak naprawdę rebelia przecież no każe wykonać na nim wyrok śmierci. No i to nie, że jakoś w tajemnicy, bo pierwszy rozkaz on mu daje na osobności, ale później mówię o tym normalnie w sztabie, przy, przy wszystkich innych siedzących, tam on mu wydaje rozkaz yy, tak, zabicia. Tak, tak, tak. Mamy przecież pokazane właśnie całą tą wojskowość, tą stronę militarną, bo, bo mimo, że przy też my wspominamy o tym, że segmentem praktycznie biorąc każdego filmu Gwiezdno Wojennego jest bitwa, no to tutaj mamy pokazane ten taki trud żołnierski w bardziej, w, czy w większym stopniu, bo, bo na przykład jak już mamy sekwencję całą na Skarif, no to, to tutaj też chyba wojny, czy użycia piechoty na taką skalę, to chyba też nie mieliśmy wcześniej, praktycznie biorąc, bo nawet jak mieliśmy walkę na chod, no to, to jednak tam w dużej mierze to było tak, że mieliśmy z jednej strony myśliwce, czyli X-Wingi versus Typhar i, i maszyny kroczące, a tej piechoty, no jak, jakoś ona tam była, ale ona nie, nie, nie wyglądała na jednostki, które y, mają istotny udział w walce, a, a tutaj na Scarif, no to jest przecież mega istotny element całej tej bitwy. Także no, pod tym kątem to, to mi się szalenie podoba, bo to jest to, co wspominaliśmy, no, to ja już mówię, my się powtarzamy praktycznie w każdym podcaście, ale tak jak co, nieraz ja mam zastrzeżenia, że to jest aż za bardzo podkreślane, czy tak przeginane trochę w drugą stronę, nie? że mieliśmy tą rebelię taką kryształowo czystą w starej trylogii, a teraz w niektórych tych książkach czy komiksach, no to, to czasami to aż się przychyla za bardzo... Wiesz teraz na drugą stronę, ale tutaj wydaje mi się, że się udało to właśnie ładnie zbalansować przez to, że mamy pokazane różne frakcje, przez to, że mamy chociażby tamte dyskusje w sztabie. No przez to, że mimo, że ja mogę mieć zastrzeżenia co do wprowadzenia postaci soła gerery, ale on właśnie jako ta postać, która ma nam pokazać, że jest też taka frakcja, ale przeciwko niej jest też inna frakcja w rebelii, no to to się sprawdza, bo w tym momencie widzimy, że rebelia nie jest tworem jednolitym, widzimy, że tutaj jest konflikt interesów pomiędzy różnymi frakcjami, no i tak to pewnie by w prawdziwym życiu wyglądało, no raczej trudno się spodziewać, że nagle w takim, no międzygwiezdnym sojuszu wszyscy będą mówić jednym głosem i wszyscy będą się zgadzali co do, te, co do wyboru na przykład metody a, a, a pewnie właśnie gdzieś tam to by było no, zdecydowanie bardziej yy, przypominało to, co dostaliśmy w Łotrze 1 niż niżli jakieś tam takie bardziej kryształowo czyste wizje rebelii ze starej trylogii. No ale to więcej rzeczy jest też takich bardziej naturalistycznych, nie, bo jak wyruszają ostatecznie nasi rebelianci na bitwę, ci pierwsi, no to porównując powiedzmy do, nie wiem, do walki w epizodzie czwartym na koniec, gdzie też w zasadzie była to samobójcza misja, no to trochę to inaczej wyglądało. Jak Luke wskakuje do X-Winga, to jednak jest to Luke Wesołek. Tak, nie na, tutaj, na, na przygodę, na przygodę. Ach, a przygodę. Tu jak oni lecą, to jest świetna scena, jak ona schodzi i patrzy, oni te zwieszone głowy. Wiesz, mieliśmy ten, ten taką przemowę, że jesteśmy z tobą, o jasne, wszyscy lecimy, takie, takie wzniosłe, fajne, ale w momencie, gdy już dolatują, no to głowy zwieszone, każdy bije się gdzieś tam ze swoimi myślami, w kilku scenach jest to świetnie pokazane, nie? Mhm. Tak, tak, tak. A już kończąc po Postaci y, pozytywne przynajmniej, bo pewnie za chwilę przejdziemy do negatywnych. K2SO, jak dla mnie rewelacja, humor y, trafiający idealnie. To, czy to nie jest taki humor jak y, no, absolutnie nie taki jak prezentował Jar, Jar absolutnie nie taki jak prezentował CitriPO. To jest dużo bardziej czarny wielokrotnie humor, cięższy, ale y, ani przez chwilę nie wkurzała mnie ta postać. Super się sprawdza jako taki stały element Gwiezdnych Wojen. No ja tutaj nie mam nic do dodania. W, w pełni zgoda. Ja widziałem w niektórych miejscach internetu y, bardzo skrajne opinie od głosów, że to najlepszy droid w Gwiezdnych Wojnach po właśnie głosy, że w ogóle dobani i, i się totalnie nie sprawdza i ten humor niefajny. Nie Według mnie to działało, ale to też zasługa duża scenarzystów, którzy fajnie całego tego droida rozpisali po prostu w kontekście całej opowieści, także bardzo na plus. No i tak jak wspomniałeś, że skończymy po postaci pozytywne, to ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę tutaj do, do Krenika, bo naprawdę dla mnie to było też mega pozytywne zaskoczenie, jak ten bohater został zaprezentowany, rozpisany, te jego steny czy z Wejderem, czy z Tarkinem, to po prostu wypadało świetnie. steny z Galenem Erso, no, kapitalna rzecz. No, strasznie mi się to spodobało, że on nie został tutaj zmarginalizowany, tylko on został potraktowany jako pełnoprawna postać w tej historii, że mamy jakąś jego podbudowę, mamy pokazane przecież jakieś zaszłości historyczne z rodziną Erso, jeszcze pewnie z, ze starych czasów mamy te jego konflikty właśnie w Imperium, czy czy na linii Kerik Tarkin, czy Kerik czy Vader. Bardzo, bardzo mi się ta postać podobała. No i aż żal, że kończy tak, jak kończy. No, no, no ale tu o wielu postaciach, Ja tak mam, chciałbym o nich więcej. A, no, ale akurat jego koniec też jest świetny, bo tak jak wtedy nie wszystkie końce, powiedzmy, postaci może były jakoś charakterystyczne, bo, bo, bo te postaci jednak kończyły w dość podobny sposób, to Krenik kończy świetnie. Chociaż ta scena, gdy on spotyka się z Jean na tym dachu tej Cytadeli. To jest według mnie jedna z najgorszych scen, bo mhm. jest kompletnie bez sensu, gdy ona mu mówi wszystko, pomimo, że jeszcze nie wysłała tych planów, a tak, zdradza tak, w zasadzie tak, wszystko. Tak, Też mam nadzieję, że w adaptacji na przykład książkowej wyjaśniam, że ona widziała, że za jego plecami zbliża się już Kasjan. Chociaż to i tak nadal bez sensu. No, nie, nie, nie wiem, po co mu mówiła wszystko. Natomiast sama gra w tym momencie Krenika jest nadal świetna, bo on tam już sepleni do bólu, już jest tak wkurzony, a, a jeszcze ostatecznie dostaje ten strzał i, i jego koń gdy on podnosi głowę i widzi na niebie gwiazdę Śmierci, która obraca się w jego stronę i wie, że za chwilę padnie strzał w jego kierunku, no rewelacyjny. Cała postać od początku do końca dla mnie, dla mnie jest kapitalna natomiast ja mówiłem, że doczepię się kilku rzeczy z końcówki ponieważ wydaje mi się, że końcówka była najbardziej zmienianym i pociętym elementem. Twórcy twierdzą, że od początku widzieli tę ostatnią scenę gdzieś tam chyba mówili o tej śmierci Kasjana i Jean mhm. twórcy mówią, że od początku zakładali, że wszyscy zginą. Nie sądzili, że Disney to przepuści. Głowili się, czy da się gdzieś tam zrobić tak, żeby ktoś przeżył, ale po prostu im nie grały takie, takie sceny i z takim scenariuszem poszli do, do studia i ten scenariusz przeszedł, także to niby było od początku jasne, że zginą. tylko niekoniecznie w, w taki sposób to miało przebiegać, ponieważ jak widzimy na trailerach, Jean biegnie z planami po plaży i wiele naprawdę kapitalnych scen walki na plaży, które pojawiały się gdzieś w materiałach wcześniej, zostały wycięte. I tak to jest świetne, bo ta bitwa na plaży po prostu wgniata. Moment, gdy pojawiają się AT, at jest rewelacyjny. Ja niby widziałem przynajmniej część tego na trailerach. Strasznie się cieszę, że nie obejrzałem wszystkich spotów jednak, bo ta scena, gdzie Chirut słyszy, że nadchodzą te maszyny kroczące, one nagle wychodzą z tej mgły, z tego dymu. Oni zaczynają uciekać i gdy Base strzela w głowę jednego i ta głowa tak, się obraca tak, na bok, tak, tak, a tak. za chwilę wraca, tak powoli i patrzy w ekran, no to po prostu jest kapitalne, a w tym momencie jeszcze uderza, nagle skadra myśliwców i rozwala te maszyny kroczące. Tam jest mnóstwo świetnych scen na plaży, mnóstwo, ale w trailerze widać, że było ich jeszcze więcej i moim zdaniem trochę widać rozjazd tego w filmie, bo ja mam kilka takich zarzutów. Po pierwsze moment, gdy nadlatuje cała eskadra rebeliantów i zamykają tę ten, ten całą bramę w tej osłonie. I w tym momencie K2SO mówi do Kasjana i do Jean, że zamknęli nas tutaj. No i oni tacy smutni, no to co to oznacza? No, że już tu zostaniemy. Czyli oni się w tym momencie godzą z tym, że zginą. K2SO mówi, ale możemy przesłać te plany. No dobra, no to prześlimy je. Nie? Sami zginiemy, ale prześlimy. A K2SO mówi, że no ale żeby je przesłać musimy otworzyć osłonę, no czyli w tym momencie cała ta scena jest bez sensu, bo skoro otworzą osłonę to równie dobrze mogą po prostu z tymi planami wylecieć, nie? Kolejna rzecz, oni wtedy właśnie y, łączą się z body rockiem i mówią mu, że musi nawiązać połączenie, no i to jest kompletnie, to jest po prostu ten element jest na kolanie napisany widać, że, nie, że to jest jakoś dopisane, doklejone, ten cały master switch, mm -hmm, który mm -hmm. znajduje się gdzieś na środku pola bitwy, że, żeby on się mógł połączyć, to muszą rebelianci przesunąć dźwignię w takim panelu, który znajduje się na plaży, gdzieś na środku. To jest, to nie gra, to jest naprawdę, widać, że to było z dokrętek. No i tak naprawdę dla mnie już sam przylot na Skarif, gdy to jest takie, nie wiem, dla, chyba dla debili Amerykanów, gdy Kasian się pyta, co to za wieża. No Cytadela, po pierwsze wiedzieli, że lecą na Cytadelę, no ale to już pomijam. A do czego służy ta antena na dachu, Także wszystko tam trzeba było wyjaśnić, tak jakby. No bo, kurde, do czego ma służyć antena na dachu do odbierania kablówki? ten mu tłumaczy, do przesyłania Gdzieś tam na górę. To takie jest dużo. Niektóre rzeczy niepotrzebnie wyjaśniają w finale, a niektóre widać naprawdę, że, że nie grają. I znaczy, nie to, że nie grają, ale że. Jakoś... po prostu. Wydaje mi się, że to na początku nie było tak przemyślane. Wydaje mi się, że ten cały master switch to jest element, który doszedł w dokrętkach. Wydaje mi się, że to było inaczej, chociaż nie mam pomysłu za bardzo jak, no bo przesłanie planów było takie samo, no bo widzimy na trailerach Jean ostatecznie na szczycie Cytadeli jest ta scena z Tie Fighterem, która na trailerach wygląda kapitalnie, ostatecznie ona też wypadła. No, no to, to jest wszystko no, no, ale, nie, nie, ale to, to, nie mam więcej tu do dodania na ten temat to, to ja Ci powiem, że ja aż takiego poczucia nie miałem, ale to pewnie było związane z tym, że ja widziałem film raz i po prostu ja miałem wypieki na twarzy jak się rozgrywała cała ta bitwa, tak jak o tym mówisz to faktycznie ten Master Switch trochę to się nie trzyma kupy Natomiast i, i tak jakoś mnie to nie gryzie, bardziej mnie zastanawiało w kontekście całego finału, że Tarkin tak ochoczo zdecydował się poświęcić cytadelę, która była tam kreowana jako taka baza wszystkich informacji istotnych dla Imperium. No i to, to mnie trochę zastanawiało, że jednak się zdecydowali po prostu na, na tego rodzaju krok aż tak radykalny, gdzie tak na dobrą sprawę już na tym etapie no nie było pewne, czy to w ogóle właśnie przyniesie pożądany efekt, czyli czy uda się utrzymać plany Gwiazdy Śmierci na Skarif. Więc to mnie mocno zastanawia. No ale to też mogło być związane z tym, że on chciał po prostu zabić też Krenika, nie? No pewnie tak, no ale z drugiej strony, żeby pozbyć się przeciwnika, wysadzić całą bazę danych Imperium. No, też racja. To ja, ja sobie wyobrażam po prostu zaraz po tej scenie, jak Imperator wiesz, strzela palcami, mówi Durniu, Tarkin, coś ty zrobiłeś. Bił. Ale ogólnie i tak w kontekście całego filmu ja jestem w stanie to jakoś tam zaakceptować. I mówię, ja jakoś tak bardzo tych dokrętek nie czuję, natomiast się cieszę trochę, że pewne rzeczy były, wydaje mi się, poprawione mimo wszystko, bo na przykład ta scena z Tie Fighter'em, ona na materiałach promocyjnych wyglądała rewelacyjnie. Natomiast no, my żeśmy też o tym prywatnie rozmawiali, że ona w filmie by chyba nie miała sensu, no bo to musieliby jakoś rozwiązać, jak ten Tie Fighter zostaje z. No bo, no bo przecież w starciu z Tie Fighterem Jin nie miałaby żadnych szans, więc po prostu w kontekście całego filmu wydaje mi się, że pewnie to jest spójniejsze teraz, no bo byśmy musieli mieć wiesz, dodatkowe 2-3 minuty, czy to jakiejś walki powietrznej na, na przykład, czy jakiegoś innego mm -hmm. uzasadnienia, że, że ten Tie Fighter stamtąd znika, więc no, mówię to jest interesująca dyskusja, natomiast o tyle trudna, że nikt chyba się nie dowie nigdy, jak bardzo inna była ta pierwotna wersja filmu, bo przez to chyba też mi ty linkowałeś jakiś artykuł, w której Ben Mendelssohn, który się wcielał w rolę Krynika, wspominał w jednym z wywiadów, że w zasadzie film, który on widział, no był zupełnie innym filmem. Czyli ta, ta pierwsza wersja montażowa, że była mocno, mocno inna, a z drugiej strony, właśnie jak się słucha czy scenarzystów, czy Edwardsa, no to z kolei widać, że tych dokrętek było dużo, ale jakby ten trzon filmu pod kątem wydźwięku pomysłu na całą tę historię jej rozpisania, to mniej więcej jest spójne. Czyli teraz no, pytanie, gdzie jest ten złoty środek? No nie dowiemy się, nie? Wiesz... Pozostaje czekać, czy może twórcy udostępnią gdzieś wersję reżyserską, bo na przykład... O, myślę, że nie. Myślę, że nie, nie w tym przypadku. Nie, myślisz, no też pewnie. Ale na przykład J.J. Abrams sam wypowiadał się, że on jako reżyser nie lubi czegoś takiego, że jest ostateczna wersja filmu i nie ma, że później inna wersja i jeszcze inna wersja. A, także myślę, nie wiem, czy tam to była decyzja Abramsa, czy studia. Nie, pewnie studia, pewnie, pewnie, pewnie nie będzie takiej możliwości. Ale, no nie wiem, no zobaczymy. Ja jeszcze mówiłem o tym, że te śmierci były takie, znaczy kurczę, no, żeby nie było, że ja się czepiam, bo ja naprawdę dość emocjonalnie te, te śmierci pomimo, że te postacie krótko je znałem, to robiły na mnie wrażenie, ale jednak wszyscy giną po pierwsze w wybuchu, po drugie wszyscy giną w momencie, gdy już zrobią to, co mają zrobić. To jest tak, wiesz, ten body rock w momencie, gdy się połączył, gdy powiedział, co miał powiedzieć, wpada granat, wybucha. Chirut Inwe w momencie, gdy przekręcił master switch, wybucha, nie? Bass fajnie na koniec, że odzyskuje tę wiarę i ginie i wybucha. S.O. też teoretycznie wybucha, no bo uderza w ten panel i siebie wysadza. Chociaż śmierć Kate'u są robi wrażenie. Kurczę, taki droid bez, bez emocji w zasadzie umiera emocjonalnie, także robi wrażenie. Może dlatego, że to pierwsza śmierć i, i, i jednak takie dość szokujące. No, film teoretycznie dla dzieci z Gwiezdnych Wojen, a tutaj droid, który zawsze był elementem dziecięcym w filmach, ginie w sposób smutny. Znaczy, ja tak jak jestem w stanie zrozumieć na chłodno te zarzuty o których ty mówisz, że, że to te, te, te śmierci są takie w odpowiednim momencie nadzwyczaj scenariuszowo, ale one bardzo działają. No ja naprawdę... Aż nie sądziłem, że mnie to tak wszystko chwyci, a, a tutaj to, jak się rozstajemy z poszczególnymi bohaterami i to, że finalnie też rozstajemy się przecież z Gin Erso i z Cassianem i to w, w jaki sposób się z nimi rozstajemy, to na mnie bardzo mocno podziałało. Bo to mi się strasznie... A, strasznie, strasznie mi się to spodobało w ogóle, bo ja się już w którymś momencie obawiałem, że, że dostaniemy jakąś taką zupełnie ckliwą scenę na koniec, a ta scena właśnie na końcu, to co to, co mówić, Mówić, wpadłem ci jeszcze w słowo. Mówi że ona wszystko, jest ale... świetna, ona jest świetnie no. poprowadzona po prostu. Bo tam mogli nas z różnych sposobów, mogli dać pocałunek, ich mogli się przytulić, a oni się no. po prostu łapią za ręce, patrzą sobie w oczy i giną. I to mówi wszystko, pokazuje kim mogliby być, co mogłoby między nimi zajść, gdyby żyli w innym świecie, a, ale nie żyją. I Kurczę, można by się na przykład czepiać, dlaczego tym razem nie pobiegli do statku i nie, i nie odlecieli, no ale... Nie byłoby szans już na ucieczkę. No Cassian ledwo się ruszał zresztą. No ale wiesz, na, na Jetta też można powiedzieć, że już ledwo mieli szansę, a jednak im się udało. No ale tutaj kasian ledwo się ruszał. Tak samo ja na przykład nie czepiam się absolutnie śmierci Soła że on tam tak się bohatersko jakby tak dramatycznie poświęca, no bo on mhm. też przecież ledwo chodził. Tak, tam tak, w tak, ogóle tak, nie tak, było tak. opcji, żeby on wybiegł i, i dobiegł do jakiegoś statku. Nie? A śmierć właśnie ta ostateczna tych tej, tej głów bohaterów bardzo mi się podobała i wtedy jeszcze to oddalenie, pokazany wybuch i jak ten cały admirał Raidus mówi łotry jeden niech moc będzie z wami. Kapitalna scena. Natomiast uważam też, że kilka drobiazgów było za dużo. o Kilka drobnych smaczków było moim zdaniem niepotrzebnych. Bo mówimy, że tutaj jest mnóstwo takich elementów fajnych dla fanów, y, fajnie nawet ukrytych albo jakichś takich drobiazgów, że to nie są nachalne nawiązania, ale moim zdaniem tak, wyrzuciłbym scenę, y, w której pojawia się Ponda Baba i ten drugi, y, nie pamiętam jak się nazywa, ta para z kantyny. Nie wiem, czy to zwróciłeś na to uwagę. Tak, tak, tak, tak, tak. Bo ja w pierwszej scenie, w pier... ja przy pierwszym podejściu nie, za... nie zajerzyłem, że to są te postaci. Ja myślałem tylko, że to ktoś z tej rasy, jakoś nie ogarnąłem tej sceny. No ale to są dokładnie te postaci w dokładnie takiej samej scenie, jak za chwilę będą w kantynie, gdzie Luke później ich potrąci i jeden z nich straci rękę, a tutaj Jean potrąca jednego z nich i oni już tam szukają zaczepki, są na jetta, gdzie za chwilę to jetta zostanie wysadzone, więc musimy tam zakładać, że oni za chwilę wylecieli. stamtąd wylecą i trafią na tatuin jak dla mnie trochę za dużo. Nie wiem, czy był potrzebny Tripio i Artuditu. No moim zdaniem byli niepotrzebni, to akurat się powiem Nie przeszkadzali od razu. mi, ale nie wiem, czy byli potrzebni. Jakby ich nie było, to by kompletnie nic nie straciło. I jeszcze to chyba z tobą o tym rozmawiałem, że ta scena, w której dwóch szturmowców idzie i mówią, że wycofują te 15. Tak, e, tak. tak, to, no, Że, że o tym. To, nie w tym momencie, już to, że to już nie moment na żarty. To z jednej strony fajne, bo to jest trzeci epizod, w którym e, ten dialog jest poruszany, bo to pierwszy raz było w czwórce, potem w siódemce, teraz w rok one No ale nie wiem, czy to było potrzebne w tym momencie. I to wszystko. Trzy drobne elementy, które osobiście... To znaczy ja bym usunął jeden. Bym usunął tego Panda Bobę. A reszta... Gdyby ich nie było, nic by się nie stało. Czyli to, to jest kilka sekund filmu, które było moim zdaniem niepotrzebne. No i ja mam w sumie podobną opinię i nie wiem, czy, czy mamy coś tutaj do dodania czy, nie, czy, to czy tyle. Nie, to chyba wszystko. Jakimś cudem Dobrynęliśmy chyba, powiedzieliśmy chyba wszystko. Yy, potem może mi się przypomni kilka rzeczy, ale wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy o tym filmie powiedzieć. Także jeśli ktoś nas jeszcze słucha, a minęły dwie godziny, prawie, no jako o siódemce <śmiech> zakładaliśmy, że będziemy mówić o tym dwie godziny. <śmiech> tak, tak. Jeśli ktoś nas jeszcze słucha, to myślę, że już nie musimy mu chyba mówić, że bardzo, bardzo polecamy ten film. Jeszcze można go w kinach obejrzeć. On już jest wycofywany tam w Wajmaxie, nie wiem, czy jeszcze leci. Ale w, w kinach jeszcze można obejrzeć, jeśli ktoś, no, jeśli ktoś nie poszedł, to raczej nas nie słucha w tym momencie. <laughs> ja podsumuję może to, żeby tak znów ładnie podsumować, to co powiedziałeś, że tak bardzo się zżyłeś pomimo tak krótkiego czasu z tymi bohaterami, pomimo że wiedzieliśmy, że to jest jednorazowy, jednorazowa przygoda. No. Poznaliśmy ich, pożegnaliśmy się na końcu, już się pewnie nie spotkamy chyba, że w jakichś tam dodatkach. To ja kurczę... Aż jestem zaskoczony, jak bardzo się z nimi zżyłem i aż jestem zaskoczony, jak na chwilę obecną nie myślę o epizodzie ósmym. Na chwilę obecną cały czas, miesiąc po premierze, żyje Łotrem 1 i cały czas kurde, nie wiem jak to powiedzieć, bo, bo, no bo powiedzieć, że nie czekam na epizod ósmy to, to, no to, to, to jest dużo, duże niedopowiedzenie. No, ja bardzo czekam na epizod ósmy, ale w tej chwili on w ogóle nie siedzi w mojej głowie. W tej chwili cały czas siedzą te postacie i te historie. No, ja, ja cię rozumiem w pełni, dlatego że po prostu okazało się, że jednak film spoza epizodów, może być filmem wartościowym, może być wnoszącym dużo do całego tego uniwersum, może nam przedstawić interesujące, ciekawe postaci. Także ja mam podobnie. No, ja bym wręcz powiedział, że patrząc po jakości tego filmu, to ja nawet nie wiem, czy ja bardziej nie, nie wyczekuję tego, co możemy dostać w kolejnych tych solowych filmach niż w epizodach, dlatego, że jednak widać, że rozmawialiśmy tutaj dużo o tej wolności twórców i tak dalej, ale widać to, że twórcy mieli tutaj wolną rękę, bo nie ma co tutaj demonizować wpływu Disneya i złych producentów, którzy chcieli coś tam pozmieniać, bo, bo po prostu no, widać, że chyba powiedziano scenarzystom, reżyserowi róbcie film taki, jaki uważacie za słuszny i dostaliśmy dzięki temu naprawdę kawał porządnego kina fajnie rozszerzający uniwersum fajnie wpisujący się w to uniwersum Teraz ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy dobrych scenarzystach, przy dobrych reżyserach, przecież rozmawialiśmy też w jednym z niedawnych podcastów, że przecież przy Hanie Solo będzie pracował Kazdan chociażby jako współscenarzysta, więc to jest już wyznacznik jakości. No to naprawdę możemy dostać świetny film i ja, ja nie sugeruję, że ósemka będzie słabym filmem, tylko odnoszę takie wrażenie i odnoszę, odniosę się trochę do tego, co rozmawialiśmy przy Przebudzeniu Mocy, że po prostu epizody wydają mi się bezpieczniejsze, że jednak tam twórcy będą bardziej związani no, wiesz o co mi chodzi, takim ogólnym uh -huh. ogólną koncepcją na, na to całe uniwersum, przez to, że tam jeszcze mamy starych bohaterów, że gdzieś tam będziemy musieli mieć podbudowę pod no, rozstanie się właśnie ze, ze starymi bohaterami i tak dalej, tak dalej, no to tam zdecydowanie będą takie bardziej skalkulowane te filmy, a wydaje mi się, że, że właśnie jednak jeżeli y, oczywiście uda się utrzymać y, tak wysoki poziom tych y, historii kolejnych, no to, to naprawdę możemy dostać przez najbliższe lata dużo dobrego gwiezdnowojennego kina w, w kinie. No i wszystko wskazuje, że te filmy poboczne będą różne, bardzo różne, że to będzie właśnie taki odpowie filmowy odpowiednik rozszerzonego uniwersum, no bo teraz dostaliśmy ciężki, dołujący momentami film wojenny, no a następny, o oh, Hanie Solo, to pewnie będzie lekka, wesoła przygodówka w stylu, nie wiem, Strażników z Galaktyki. To pewnie będzie coś takiego, bez Jedi, pewnie całkowicie znów, bez mocy, po prostu jakaś taka szybka jazda. Ale ja już się na to cieszę, ja już się na to cieszę, to będzie, to będzie super, po prostu, moim zdaniem. <laughs> no, no, Dobre czasy przed nami, co tu tutaj dużo mówić. No i tym optymistycznym akcentem, tak jak widzicie, bardzo nam się film spodobał. Możemy jeszcze podsumować, że kończymy tym samym nasz bardzo długi event, który nam się praktycznie rzecz biorąc no, rozszerzył na półtora miesiąca dobre, ale udało nam się go w całości zrealizować i zamknąć dużą ilością podcastów, bo uwzględniając filmy, twoje podcasty o grach, książki, komiksy to naprawdę no, sporo tego było. Nie, także chyba nie przypuszczaliśmy, jak zaczynaliśmy wstępnie, że tak ładnie nam się uda to zamknąć. Udało nam się. Zwieńczenie filmowe, czyli to clue, okazało się nadzwyczaj smakowitym daniem, także lepiej chyba się to potoczyć nie mogło. Okej, okay, no i czekamy teraz do grudnia. No, to dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy z nami w evencie uczestniczyli. Dzięki Ci bardzo, Mando, za nagranie. Ja również dziękuję. Bardzo miło mi było pogadać sobie o gwiazdnych Wojnach. O tym zawsze mogę gadać. I do usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć.